Witamy, drodzy słuchacze, w 62 odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo nagrywamy, troszeczkę dzień nam się przesunął, jeden, Polacy grają, Polacy wygrywają, no ale już, już, już widać, że jest tendencja spadkowa, Szwajcaria, to będzie wszystko, dalej już odpadniemy niestety. Tak, tak czy siak, tym optymistycznym akcentem nagrywamy sobie w środę, 20, 22 czerwca, godzina około 22. Słuchajcie, no i standardowo będzie. Rafał Radomski Cześć wszystkim będzie Christian Kender, czyli ja no i, i nie ma z nami Tomka, tak, nie ma z nami Tomka Tomek ma e... Tomek dostał kolejny update do swojej życiowej gierki i trochę nie ogarnia trochę nie ogarnia, potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby ogarniał, więc doskonale to rozumiemy, a tak update'ami update się była aktualizacja do Playstation 4 jak zwykle e, poprawa stabilności, świetnie też nie narzekam na stabilność systemu, no ale jednak... Ja też nie narzekam. W sumie mi się nic nie, nie wykrzaczyło. Za Wiedźmina. Jak w Wiedźminie siedziałem, to dwa razy na całe tam powiedzmy 150 godzin mi się gra wykrzaczyła, a a tak to w sumie nie. Częściej mi prąd wyłączają, jak jest gra w trybie spoczynku konsola w sensie, niż, niż sama z siebie coś tam się dzieje z konsolą. Tak, a Wyobraź sobie, że ostatnio w ogóle e, odpaliłem sobie Wiedźmina, w sensie że Wiedźmina, Wiedźmina, że, że go w końcu zaczynam instalować i tak dalej. I pokazało mi tak, pierwszy dodatek, 4 giga, drugi dodatek... Ale to czekaj, to, to, to, to ty nie grałeś? Nie, nie, nie, miałem, miałem go na półce, ale usunąłem go, bo chciałem pograć w inne gry, jak na przykład. Nie wiem, ale nie grałeś? E, gra, grałem, tylko, tylko nie, nie grałem, nie, nie, to moja dziewczyna w to gra. Ja, to, ja po prostu ju, Aha. E, rezerwuję dla niej miejsce, więc... E... Wyobraźcie sobie, że sobie e, oczywiście gra się zainstalowała i instaluję, ściągam pierwszy dodatek chyba 4 giga, drugi dodatek chyba coś koło 14 i aktualizacja chyba koło 16, więc aktualizacja do samej gry 1.22 już też wyszła nowa, e, koło 16 giga, więc mm, sporo powiem Ci, że sporo. E, ja, oni tam wrzucili no. ostatnio nową aktualizację, też, też mówili, tam czytałem listę błędów, ale to są jakieś tam powiedzmy problemy przy konkretnych misjach, że coś tam, tu Ci nie naliczy punktów, tutaj jakaś inna pierdoła, nie? Tak, tak, tak. Jakieś tam rzadkie, rzadkie błędy, jakich w sumie w sumie ja nawet przy poprzednich aktualizacjach patrzyłem jakie tam są te błędy naprawiane i z żadnym z nich się nie spotkałem a byłem już wiesz przy, przy końcówce gry nawet jak wchodziła ostatnia jakaś taka większa no wiesz a fajnie że coś robią dalej no bo to jednak no kurczę tak, albo dobre może... podejście, no to jest dobre podejście, no ta gra nie jest w tym momencie skrzaczona, ona może na początku miała jakieś tam problemy, tam były, wiesz, poruszanie się jakieś tam z drzwiami, z koniem i tak dalej, jakieś były takie głupoty, ale, ale tak, tak. Ja, ja, ja naprawdę grałem, nie odczuwałem żadnych, wiesz, dyskomfortu, jakichś problemów, jakichś błędów, poza tym, że powiedzmy, no dwa razy mi się wykrzaczyła, no ale autosejf, wiesz, mi od razu wracał do tego samego miejsca, gdzie byłem. I, i, I tyle, no oni wiesz, dalej kurde poświęcają czas, tam ktoś ciągle siedzi, kodzi, wiesz, próbuje to naprawić, no, nie do tak. końca wiem, aż, aż jestem zdziwiony, aż jestem szczerze zdziwiony. Aha. Ja, ja powiem Ci, że już zauważyliśmy w sumie, jesteś też dobrym tego przykładem, że od premiery Wiedźmina dwa musiało bardzo dużo czasu upłynąć, żeby on był w pełni grywalny, w sensie bez jakichś tam większych błędów i mam to na myśli głównie pecety, bo on najpierw na PC tak wyszedł, natomiast jeżeli chodzi o trójkę, no to już ta z tą optymalizacją było zdecydowanie lepiej i tam chyba troszeczkę było jakiś tam głupot, ale na pewno nie było takich problemów jak przy dwójce, więc myślę, że Wiedźminczy łatają, łatają, niech tam sobie łatają, w sumie dodatek niedawno wyszedł, więc może jeszcze tam coś poprawiają w nim ale ale to chyba Wiedźmin czy ogólnie wyszedł bez żadnych błędów, tak mi się wydaje. No, e... jakichś takich karygodnych nie było. To nie był Batman na PC. Tak. E, dobra, więc jak słyszycie, Tomka nie ma. nagrywamy ja, Krystian e, z Rafałem, więc e, dzisiejszy odcinek będzie w dwóch. Nie będziemy go specjalnie ciągnąć. Jeżeli, jeżeli skończą nam się tematy, to kończymy. E, postaramy się, żeby było również ciekawie jak z Tomkiem. A Tomka pozdrawiamy. E, I Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, wiadomo, targi E3, każdy podcast chyba e, truje nas tym. My was trochę też potrujemy, ale w jakąś tam większą, e, z większym dystansem. Parę rzeczy nas zainteresowało, o tym powiemy. E, o, myślę, że w większości targów i tak nie będziemy mówić, powiemy wam to, co jest naprawdę świetne. Poza tym w temacie głównym dzisiaj DUM. W końcu pograłem w Duma. no prawie już go przeszedłem, pograłem dosyć mocno w multi i pograłem sobie w ten dodatkowy tryb, który tam jest o którym wam powiem, więc powiem o dumie i to chciałem powiedzieć jeszcze będziemy mówić o jakichś tam mniejszych głupotach to się dowiecie, dowiecie z odcinka, no i słuchajcie, standardowo jestem, ja jestem Rafał, więc Hyde Park Rafale, co ostatnio robiłeś przez dwa tygodnie no chyba tajemnicą nie będzie po ostatniej krótkiej zapowiedzi, bo jak ostatnio nagrywaliśmy to miałem chyba styczność coś koło godziny z Uncharted 4, no to teraz jest trochę tych godzin więcej nabite. W sumie, w sumie mam problem z tą grą natury takiej jak swego czasu miałem z Metal Gearem 4, a, a potem piątym bo przy Metal czwartym wiedziałem, że, że to jest powiedzmy jakieś tam zamknięcie historii Snake'a, przy piątym przy z kolei no już też było, niby to grałem na premierę, ale było wiadomo, że z Kojimą już nie jest różowo i że już kolejnego Metal Gira no od niego nie będzie, więc przy, przy obydwu grach miałem to samo podejście, co w sumie do Wiedźmina, co w sumie do Uncharted, czyli zamykanie serii. Wiesz, strasznie nie lubię zamykania serii, no to jest, wiesz, cholernie ciekawa rzecz, można to zrobić bardzo dobrze i, i w sumie no, w Wiedźminie jest to zrobione dobrze, no tak naprawdę to w dodatku się dopiero dzieją ciekawe rzeczy i, i, i też czekam na to, żeby to obrać ale wiesz, nie spieszy mi się do tego, rozumiesz jest, jest coś, co zajebiście lubisz nieważne, że możesz przejść tą grę kilka razy że możesz ją masterować, robić na platynę albo że, że w ogóle ci sprawia jakąś frajdę, ale jednak wiesz to zamknięcie jakiejś historii, wiesz rozstanie się z tym bohaterem powiedzmy poznanie tej całej fabuły do końca jest czymś takim, co wiesz tak podświadomie nawet trochę odciągam nie, że, że, że no kurczę, no wiem, że to się skończy tak, no bo to wszyscy wiedzą, że to jest kres złodzieja, Uncharted czwarty mhm. I, i wiesz, wolę sobie po jednym rozdziale robić na wieczór tak, ewentualnie tam co drugi wieczór jak nie mam czasu, niż wiesz, przysiąść i sześć godzin opierdzielić, tak jak poprzednie części to wiesz, to, to, to goniłem, tak, znaczy może nie to, że omijałem filmiki, ale no siadałem i powiedzmy tam 50 czy 60% gry robiłem jednego dnia, nie Yeah. <laughs> Mhm. i ja, ja ten... zarówno, zarówno drugą część, jak i trzecią część tak samo damy, domykałem, wiesz, sobota, pyk, siadam i, i kończę, a tutaj nie potrafię, wiesz, pomimo, że miałem luźną sobotę, dosyć i niedzielę, wiesz, nie potrafiłem tak przysiąść i przeskoczyć tej gry, bo, bo chcę, żeby ona mi, wiesz, zajęła więcej czasu, bo wiem, że gdzieś tam się ta historia skończy a, a fajnie się, wiesz, gdzieś tam rozwija i jest dużo jakichś emocji, powiedzmy, nie, w środku. Mhm. Ja w ogóle tak sobie pomyślałem, Rafale, ostatnio czyli istnęłeś, czy wtedy tą trylogię, teraz grasz w tą czwórkę, w teorii ostatnio, ale w praktyce może być różnie. Eee, ale to nawet nie chodzi o to, ale nie grałeś we wszystkie Uncharted'y chyba? Czy jest grałeś? we wszystkie. No bo jest jeszcze na Vita Uncharted. Na moją A, Vita, którą ja miałeś u siebie. grałem. tego nie grałem. Tego nie grałem. Okay. Czyli, czyli ten. Czyli czyli prawie, prawie we wszystkie grałeś, ale w to na znaczy, nie, no, jedynka, dwójka, trójka poszły ciągiem, cała trylogia no tak, i od wiem, razu czwórka, nie, no, skończyłem trójkę, mając czwórkę już, wiesz, włożoną napędu, tak, mm. I, i dosłownie po zamknięciu, po napisach od razu włączyłem czwórkę, żeby y, pierdzielnąć pierwszą scenę tam na morzu taką, wiesz, wstępną i zacząć tam biegać sobie po tej szkole, wiesz, z bratem, nie, mm -hmm. i... No, znaczy, og ogólnie Rafale, chciałem tylko powiedzieć, że nie grałeś we wszystkie z... części, to no, raz, no, a, jeszcze... a dwa... Okay, że... wiesz, ale, a ale, nie, nie, jest tak samo, ale, no, ale ja tak. też nie no. grałem w te, czy Portable Opsy jakieś, czy, czy tam były, były inne te tytuły, które były właśnie na Vita, yy, ale to nieszczególnie jakoś dużo wnosi, tak? Tam była jakaś tak, historia, ale właśnie ona była taka, chciałem którą ci... można sobie ścieść. Tak, tylko, że chciałem Ci powiedzieć, że i tak nie grałeś w najgorszego Uncharteda, bo na Vita ten Uncharted jest e, słaby, słaby, no, no przeciętny słaby, e, poza grafiką, która jest ładna. Jest ogólnie słabo, nie? więc po prostu chciałem tylko powiedzieć, że wiele nie straciłeś. O, to, to, to chciałem. Tylko, no. Więc no możesz. Dobrze, bo, możesz dobrze, olać, no, olać. Wiesz, do tego, do tego i tak bym nie wrócił, bo, bo ja do jadowity, nie wrócę. No, to, hmm. wiesz, tak. Miałem ją parę miesięcy u siebie i w ogóle, wiesz, mnie nie zainteresowało. Bo nie miałeś już baterii w mojej wicie i nie mogłeś pograć. No co ty gadasz? Przecież ja jej nie rozładowałem. Aha, bo ty na nie nie grałeś chyba w ogóle, czy grałeś? No włączałem, trochę pograłem wtedy przecież w Lego tego, y, tam miałeś Lego... Ta, y, Gwiezdne Wojny, znaczy nie Gwiezdne Wojny, nie, tylko Nie, Gwiezdne Wojny, pierścieni. Władcy Pierścieni. Beznadziejne, beznadziejne no. Pograłem w to Lego, ja jestem fanem y, Władcy Pierścieni, jestem fanem Lego, y, ale wiesz, no... Jurassic Park i Lego, czy, czy Marvelę, jak sobie odpalałem, wiesz, gdzieś tam na konsoli jakieś demo, no to były fajne, a tutaj jakoś mnie to kompletnie, wiesz, nie, nie, nie, nie ruszało. No, no sorry, nie, nie mogę, nie mogę nawite, tak? Na komóry też niespecjalnie lubię grę, na ten małym ekranie po spoko. prostu mi się to, wiesz, nie pasuje. Ja muszę mieć wygodnie, wiesz, musi mi coś tam dudnić, jakieś głośniki i, i będzie wtedy spoko. Okej. Okay. Czy coś jeszcze, Rafale, było? E... Powiem w sumie, tak może trochę teezując, może trochę zapowiadając, może trochę yy, mówiąc, co mnie zainteresowało. Otóż wyobraźcie sobie, że bardzo dużo czasu, bo ponad trzy godziny yy, poświęciłem na oglądanie pewnego materiału na YouTubie i mówiąc szczerze, nie obejrzałem nawet wszystkich trailerów z 3 bo, bo po prostu gdzieś tam mnie one nie interesowały czy też interesowały mniej yy, niż, niż to, co znalazłem trafiłem na materiał sprzed trzech miesięcy trzy miesiące temu opublikowany od pewnego kanału no nie będę go tam dyktował może, bo tu wiecie tak nikt nie wpisze, myślę, że ze słuchu tylko raczej gdzieś tam link pod odcinkiem sobie wrzucimy jest taki kanał, w którym jest przeprowadzana bardzo dokładna, bardzo wnikliwa i przede wszystkim rozciągnięta na wszystkie dosłownie dostępne części analiza fabuły i, i różnych tam motywów w serii Metal Gear Solid i wcześniejsze odcinki z tego kanału też oglądałem, tam były różne ciekawe powiedzmy spostrzeżenia wrzucone teorie powiedzmy wrzucane były też przed Metal Gearem V tak? co się może wydarzyć i tak dalej no i teraz powiedzmy, że jest kontynuacja i każdego kogo to interesuje zdecydowanie do tego odsyłam tym bardziej że no, będę mimo wszystko starał się będę naciskał może się uda że razem z Tomkiem jak trochę złapiemy więcej czasu nagramy taki odcinek trochę trochę poświęcony właśnie mocniej bez znaczy jakby bez ogródek, czyli jakby w pełni ospojlerowany. Będziemy sobie gadali o fabule w Metal Gearze. Trochę, trochę powiemy tego, co chcieliśmy dawno temu już powiedzieć i, i co na nas zrobiło wrażenie i dlaczego i, i tak dalej. Jeżeli chodzi o, o ten film, który te trzy miesiące temu był wrzucony, no to on bardzo mocno w wykręca, powiedzmy, zwraca uwagę na rzeczy, o których kompletnie nie miałem pojęcia, pomimo, że tą grę przeszedłem i, i byłem w nią wciągnięty na 120 godzin. Wiecie, tam są rzeczy, jakieś robienie zbliżeń, bardzo, wiecie, klatka po klatce, filmiki są przepuszczane po to, żeby zwrócić uwagę na jakiś szczegół. Są porównywane, powiedzmy, odniesienia tego, co się wydarzyło tu, a co się wydarzyło parę lat temu w innych częściach i skoro wtedy wydarzyło się tam, coś takiego typu na przykład został ktoś postrzelony w nogę i jest normalnie noga krwawiąca i tak dalej a w tej części wydarzyło się coś podobnego, ale jest inny efekt, no to niemożliwe jest, żeby na nowszej grze, na nowszej konsoli przy takiej dbałości o szczegóły to nie miało żadnego znaczenia i co to może oznaczać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc no ogólnie jest, wiecie 3,5 godziny oglądania, oczywiście na raty, yy, bardzo fajnego materiału dla, dla wszystkich fanów tego tematu i Czyli nie, dla będzie... No dla ciebie oczywiście jak najbardziej, tak? No ale z drugiej strony, wiesz, myślę, że są też osoby, które to może gdzieś tam zainteresować. No kanał jest fajny yy, i te... W... Te analizy Metal Gear, no są przede wszystkim zrobione porządnie, no, bardzo, bardzo wiesz, jest dbałość o szczegóły w nich, nie? nie można się, wiesz, tak naprawdę zbyt wiele doczepić, no, sorry, no samo fakt trzy pół godziny, wiesz, pokazują, nie? I to jest w taki sposób zrobione, że wiesz, że nie, nie jest stanie gościu i ci powie, no wiesz, uważam, że stało się to i to, dlatego, że widziałem coś takiego i coś takiego i w sumie to by miało sens, nie? Tylko wiesz, pokazują ci najpierw jakieś tam elementy, takie puzzle, tak? I ty je sobie w głowie zaczynasz układać i dopiero wtedy się pojawia jakieś wiesz, tam znaczki tekst, opracowanie, wiesz, co oni o tym sądzą, nie? Więc to sprawia też widzowi, powiedzmy, jakąś, yy, trochę, trochę, trochę frajdę, tak? Jeżeli ktoś jest w tą fabułę wkręcony, yy, żeby, no, żeby, powiedzmy, wspólnie to poodkrywać, nie? A, a wiesz, no, naprawdę, no, niektórych rzeczy nie dało się prawie, że się nie dało po prostu odnaleźć no nie wiem, dajmy przykład, jest tam jakaś pierwsza scena, tam rozmawialiśmy o tym kiedyś z Tomkiem, taka ucieczka ze szpitala nie? i jest krótki moment w którym widać posąg który przed tym szpitalem stoi ale wiesz, nie ma żadnego Zuma, ty nie możesz jakby podejść postacią do tego posągu to jest wiesz, fragment katscenki i tyle ale za pomocą, wiesz, oczywiście tego, że Metal Gear był na pecety, tego, że oczywiście są moderzy i wiadomo, że można zmodować w taki sposób, że sobie kamerą dowolnie polatasz po lokacji albo, wiesz, coś w tym stylu zrobisz, to okazało się, że bardzo ciekawe jest to, co przedstawia ten posąg jakby jaką postać przedstawia ten y, posąg no i i wnosi to trochę wiesz y, innego spojrzenia na to w ogóle na tą pierwszą scenę całą nie gdzie praktycznie no szansa na to żeby to zobaczyć podczas gry i wiesz i dostrzec tak normalnie po prostu zwyczajnie grając y, ten posąg i kogo on przedstawia no to jest no, no nie wiem kurczę kim trzeba by być żeby to dostrzec nie więc no Jestem, tak, jestem tak, trochę, tak, tak. wiesz, no pod wrażeniem tak, tego wszystkiego. No ale tak. to jest Kojima, a to jest Kojima. Mm, dokładnie tak. Dobra, Rafale, myślę, że w, w twoim Hyde parku możemy go zakończyć, powiedzmy trochę moim. No tu więcej I... nic nie ma. Eee, tak eee, wyjdzie nam to jeszcze dłużej niż z Tomkiem, no, to było śmiesznie dobra, eee, tak czy siak e, mówię ja w końcu mi się udało, udało mi się zrobić e, platynę w Assassin's Unity tragedia, no po prostu tragedia drugi raz bym do tego nie, pod nie, nie, nie, nie podszedł eee, dla wszystkich co będą kiedykolwiek chcieli próbować ogólnie wam nie radzę i jeżeli e, będziecie robić to weźcie sobie save'y zapiszcie, bo są zgliliczowane i może wam nie wejść Moje dziewczynie akurat tak się stało i jej platyna nie weszła po tych 70 godzinach to jest dopiero szkoda no ale co zrobić, no niestety czasami się tak zdarza ale, co poza tym byłem na Warcraftcie Warcraft początek tak. powiem wam później pograłem w Duma, też wam powiem później o nie wiem czy zdążę czy, czy będę chciał w ogóle powiedzieć ale na pewno o Dumie wam powiem E, czy coś poza tym, oczywiście Rainbow Six Sage, cały czas gram e, fajnie, dzisiaj wyszła kolejna aktualizacja, znowu robią, e, balansują postacie, wyobraźcie sobie, że dalej balansują postacie pół roku po, po premierze, dalej coś robią i dalej, dwie postacie balansują e, mute, mute i Kapka nie jesteście, jak kto jest w temacie to będzie wiedział w sumie o co chodzi, więc no, no zajebista sprawa i dalej będą, będzie to wszystko wychodziło i chyba tutaj nic, no o, o, oczywiście euro, euro żyje, euro, Polacy fajnie grają, więc trochę tego czasu na jest mniej niż zwykle, ale, ale daję radę, powiem wam, że, że, że tyle ile robiłem czasu, nie wiem, jak często słuchaliście ten podcast, ale jak mówiłem, że cały czas ogrywam Unity, tak teraz wam dopiero pierwszy raz mówię, że ogrywam Duma. I na pewno na, na, na następnym podcaście akurat nie, bo my jadę na wakacje, ale ale powiem wam, że już jestem w połowie platyny, więc szybko idzie strasznie. Eee, no, jeżeli chodzi o mnie, to tyle, więc myślę, że możemy przejść do wiadomości. Słuchajcie, wiadomości będą ściśle związane z targami E3, więc e, można powiedzieć, że teraz sobie porozmawiamy trochę o targach E3. E, więc e, myślę, że wyjątkowo mogę zacząć ja i, i powiem wam o nowym PlayStation 4 Neo. W sumie można na targach tak dużo o tym nie było. W ogóle nie było nie, za, nie, nie zaprezentowali w, więcej jej... o Xboxie, nie? Słam? Więcej o Xboxie było. Tak, tak. Więcej o Xboxie zdecydowanie, z tym że chcę, chcę o Xboxie powiemy w moim specjalnym kąciku w którym mówię złe rzeczy na, na, na, na dane Nie, tematy. no dawaj to po, nie, bo to jest nie, o nie, nie. konsolach jedno i drugie nowe, no, choć to połączymy. Nie, nie, nie, nie. Ja mu, ja muszę to zhejtować. A wiesz, że już tam komentarze były tego, kogoś tam z PlayStation, że wiesz, wypowiedzieli się, no. dzisiaj chyba czytałem, że PlayStation 4 Neo nie skróci czasu wiesz, to życia. Tak, tak, tak. tak, tak, tak że, że, że jakby konsola to jest dalej ta konsola, że, że nie będzie szybciej, że w sumie są nawet zaskoczeni nie? tym, że Microsoft wiesz, robi to, co robi i tak dalej. No dobra, no to mów. E, tak, więc ktoś tam specjalista ogólnie wypowiadał się czy, yy, i mówił. Czemu tak na dobrą sprawę powstaje PS4 Neo? I właśnie możemy sobie też Rafał e, odpowiedzieć, m, przedyskutować tą całą sprawę. O, otóż ten, ta osoba powiedziała, że zauważyliśmy, że na ogół jest tak, że gdzieś w połowie generacji albo pod koniec, e, może może nie, nie, no a może już nawet po, pod koniec generacji, gdzie już taką konsola jest parę lat, e, ludzie co co, no nie wiem, czy do końca mogę się z nim zgodzić, ale powiedział, że zauważa, że ludzie przechodzą z konsoli na pecety, bo chcą mieć większą, bo wolą już większą wydajność, w sensie chodzi, chodzi mi, że wolą już ładnie wyglądające gry i ta przepaść jest coraz większa i jednak wolą już zainwestować w peceta, a idąc sobie z konsoli. No i, i dlatego oni sobie tak pomyśleli, że a, no to sobie wypuszczą mocniejszą konsolę, dzięki czemu ten użytkownik, który, który już jest troszeczkę, już, już jest przyzwyczajony do tej grafiki i chciałby coś lepszego, będzie miał wybór, będzie mógł sobie wziąć nową konsolę, a nie iść na tego peceta. I chodzi o to, żeby właśnie utrzymywać tych użytkowników, którzy są tak jakby, którzy bardziej... Który, którzy potrafią po prostu wydać więcej, żeby, żeby mieć ten lepszy efekt tego wow. Oczywiście konsola to ta sama, właśnie e, wszystko ma działać w ten sam sposób, bez żadnych tych, po prostu te gry będą trochę lepiej wyglądały. Dla e, mnie to jest bzdura. Raf, no właśnie, Rafale, co ty myślisz? No ja już się wypowiedziałem no. parę odcinków temu na ten temat. E, powiedziałem wtedy, że moim zdaniem no dobra, może oni tam chcą wiesz, wiedzieli na pewno, na pewno wiedzieli, że Microsoft coś kręci bo wiesz, były jakieś tam przecieki i tak dalej i trochę głupio by było gdyby wiesz, Sony kolejne tam trzy lata jeszcze ciągnęłoby wiesz, bez czwórkę, bez niczego w momencie kiedy tam ci wypuszczą dwie nowe konsole i jeszcze Nintendo wypuści swoją, tak, w związku z tym no trochę byli bez wyjścia i chyba musieli coś zrobić to jest jedna strona medalu Natomiast druga kwestia jest taka, że wypuszczanie edycji Slim, jakkolwiek by nie była poprawiona, nie wiem, mniejsza, cichsza, mniej się grzała i tańsza i tak to właśnie kluczowy jest ten ostatni element, czyli, że one wiesz, zawsze taniały, zawsze na koniec mogłeś kupować się, wiesz, po, już teraz nawet Xboxy są po 1000 zł, tak? I, wiesz, będą po 800, czy tam po, po 700 za chwilę, powiedzmy, nie? To już mhm. jest ten pułap, kiedy oni na sprzęcie, wiesz, bardzo mało zarabiają. A jakby nie patrzeć, no, cykl życia produktu, wiesz, wypuszczenie jakiejś tam nowszej edycji, no, nieważne, że nie wszyscy się na to przesiądą, ale, ale część osób się przesiądzie, osób będzie dalej gdzieś tam to wybierało i tak dalej, bo będzie coś nowszego. I przede wszystkim no, będzie można skasować za to więcej pieniędzy, bo to będzie znowu konsola warta y, prawie tyle, ile na premierę, bo tam nie wiem będzie po 1700 czy ileś tam, czy 1800 sprzedawana. Yy, podejrzewam na naszym rynku, a nie kurczę, że że, że że wypuszczą Slima, który jeszcze w oczekiwaniach przecież wszystkich powinien być tańszy niż zwykła granu, bo przecież teraz jest technologia y, inna niż, y, niż była tam dwa lata temu na premierę więc teraz są w stanie robić to taniej, tak? I moim mhm. zdaniem to jest element, no lepiej chyba sprzedawać coś za 1600 niż schodzić sceny ceny za, za tysiaka, tak? No tak, tak, tak, tak, tak a ogólnie tak z ciekawości Rafale, bo też mi się wydaje, że to jest bullshit i, i po prostu wi wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze. tak? Wypuszczają mocniejszą konsolę, liczą, że użytkownicy, po prostu paroletni, którzy może nie mają co z pieniędzmi robić, po prostu ją kupią i to, i to jest normalna rzecz i, i Sony się niech tym jara, a cały ten support tej konsoli, czy faktycznie będzie lepszy i te gry będą lepiej wyglądały, to to zobaczymy. Ale ja, Rafale, mam do Ciebie pytanie, ty masz telewizor 4K? Jeszcze nie. Ale planujesz już, tak? W takim razie? Wiesz co, no planuję, no bo mam w tym momencie, wiesz... No dobra, opcję, okay, okay. Muszę, muszę zmienić, tylko wiesz cały czas się zastanawiam, Ale już, bo przeglądam już, już. na bieżąco te telewizory i... No. I nie wiem, Ale... czy, wiesz, na ile jest sens, bo można naprawdę, wiesz, wypasione full HD, wiesz, tam 55 czy 60 cali strzelić i nie wiem, czy jest sens tego upscalingu, no Między DVD, powiedzmy, jakością, a, a HD, wiesz, ten upscaling działał na sprzętach, które miałem, tak? Potrafiłem, wiesz, puszczać płyty DVD i one naprawdę były na, na sprzęcie, które miały jakieś takie funkcje podkręcane na tyle, że niedużo ujmowały, wiesz, oryginalnemu HD, powiedzmy, nie? No, no. Takie wygl wyglądały jak takie, wiesz, 720 z YouTube'a, powiedzmy, czy coś w tym stylu. Czyli mm. całkiem nieźle. No a z 4K teoretycznie, teoretycznie jest tak samo, ale ale nie wiem, czy, czy, czy to na pewno będzie to, co, w co zainwestuję. Nie wiem, czy nie pójdę w oled po prostu, bo to jest coś, co wiesz, mega daje kontrast, mega jakość obrazu, te ekrany OLEDowe i wiesz, no trzeba za nie zapłacić. I, I tutaj już raczej nie pozwoliłbym sobie na, wiesz, na nie wiem, 8 tysięcy czy ileś za telewizor, który i będzie miał 4K i, i będzie w OLEDzie, czyli no od LG. No ale tak. A... A może się zdecyduje tylko na to jedno, no ale to jeszcze nie wiadomo. Mhm. Czyli, czyli nie, bo myślałem, że będziesz może też patrzy pod tym kątem, właśnie, że idziemy w 4K i, i kupisz 4K, ale widzę, że. W nie interesuje Cię to za bardzo, chociaż e, tych materiałów, no w ogóle zastanawiam się, czy telewizja wejdzie, nie, ale w te telewizja nigdy w życiu w taki standard nie wejdzie nie problem... wejdzie, bo to wiesz, przyspieszają to się, to się no, ale robi standard, ale wiesz, tak, ale, tak, ale, ale to chodzi, ale kiedy? chodzi. no tak, ale chodzi, zobacz na przykład masz talerz satelitarny tak, masz sobie na dworzu i on sobie łapie sygnał i jest limit tego sygnału i on więcej Ci nie złapie i tu jest problem, bo full HD Żadnego kanału w Polsce nie masz Full HD, ja już w ogóle nie mówię o 4K, to abstrakcja, ale nie masz żadnego kanału Full HD i naprawdę dużo czasu minie, zanim będziesz miał te Full HD. Ja ostatnio gdzieś oglądałem, że w, w Stanach, w Stanach był też problem z tym Full HD. Nie, może, może też teraz już jest trochę lepiej. Powiem Ci szczerze, że w Anglii prawdopodobnie nie masz żadnego kanału Full HD, a jeżeli masz to dwa 3 nie? Ale wydaje mi się, że nie ma, ale bym nie zaryzykował. A już nie ale mówię, wiesz, 4K, no już, 4K. Już Tam 4K. No. Ktoś coś tam już, wiesz, w tym kierunku 4K robi, tak? Może to nie przez satelitę, bo satelita nie do końca jest tu najlepszym rozwiązaniem, ale wiesz, biorąc pod uwagę streaming, wiesz, przez internet, no w tym kierunku to to może iść, tak? No tak, tak, nie, no tu, tutaj, tutaj to dałoby radę to zrobić, tak? Oczywiście ciąg albo inne tego typu rzeczy, to no, tak. No, dobra, dobra. Zobaczymy więc To bym chciał zamknąć. Więc wychodzi Neo nieoficjalnie jeszcze, tak do końca oficjalnie nie, ale, ale wiemy, że wyjdzie na pewno. Mocniejsza. Sporo osób się rzuci. Zobaczymy, czy Sony będzie zadowolony ze sprzedaży. Pewnie będzie. Dobra. Jedziemy z kolejną z kolejną ciekawostką. Coś tam Wiesz, na targach ja no no, dobra, dobra więc też, jeżeli też może może wpisałem, bo dzisiaj mnie taka informacja uderzyła yy, krótka, że wiesz no wesz, weszła w GTA Online ta aktualizacja, o której ostatnio opowiadaliśmy, a już jest już jest, tak? No no już jest podobno ona miała jakąś premierę w ogóle na, na dniach wtedy po odcinku, nie? Yy, tak czytałem, że już gram, wiesz, no ja nie gram więc nie powiem ci tak o, że tu jest grałem, jest super i tak dalej, no ale, ale czytałem, że jest yy, ale już kolejna podobno ma być ta? Ma być kolejna, która może nie to, że wprowadza jakiś całkowicie wiesz, nowy model rozgrywki, ale tam mają podobno być power-upy. W tym kierunku. Mhm. Czyli, że, że będzie można zdobywać jakieś power-upy, korzystać tam, powiedzmy, jeden gracz z jednego, ale zarówno jakieś bonusy drużynowe, jak i, jak i bonusy, wiesz, jakieś jednostkowe, jakieś superskoki, jakieś zwalnianie ska czasu, wiesz, jakieś takie, takie po prostu, wiesz, rzeczy, które, no, no power-upy, typowe power-upy, no. Wiemy, o co I, chodzi. I coś takiego, no kurczę, dosyć szybko. Dosyć szybkie bardzo fajnie, że robią. E, no dobra, więc e, ja tego nie komentuję w żaden sposób. Miałeś, miałeś szybką wiadomość, to ja też powiem szybką wiadomość. E, e, Rafale, też e, coś fajnego przeczytałem. Powiem Ci, że nawet się ucieszyłem. Zadam Ci Rafale teraz pytanie. Możesz na nie odpowiedzieć, bo może być ciężkie, w sensie, że możesz nie skojarzyć. E, gry Ubisoftu i tutaj podam właśnie Ci przykład Far Crya, Assassina i właśnie niech będzie Watch Dogsy. E, mają specyficzną jedną opcję. Ubisoft wprowadza to w każdej grze. Czy wiesz, co to mniej więcej jest? Będzie mi ciężko trafić. No, bo będzie ci ja ciężko trafić. W, w ja M gry z Ubi nie gram zbyt wiele. Niestety, no, no. To są bo... otwarte światy, i tam, i tam zawsze w tych grach, zawsze się robi jedną rzecz. Zawsze. I ona irytuje. Czy wiesz, co to jest za opcja? Może słuchacze wiedzą. Jeżeli zbierasz... słuchacze wiedzą, to niech e, napiszą nam maila. A co, że zbiera e... się te tysiące gubien? Czy. czy z... Zbiera się to swoją drogą, tak? ale nie o to mi chodzi. Blisko, blisko. No, naprowadź mnie na coś, bardziej. Do... No. Tym e... far krajem. Far krajem, far krajem, far Cryem. No bo jak mamy tą naszą mapę, no nie. Mam no mapę. To, to na ogół w tych wszystkich grach. No Jest nie do końca cień, wie. Co, co? Jest mgła, jest cień. Dokładnie. No i co trzeba zrobić, żeby tą mgłę ogarnąć? Wieżyczki. No wieżyczki. I w Assassinie to jest, jest to w Watch Dogsach, i jest to w Far, Far, Far Cry. Cryum. Tak. Ten, to, ten, ta mechanika mniej więcej jest, jest we wszystkich tych tytułach. I wyobraź sobie, że jest w Watch Dogsach dwójce. Nie będzie jej. O. zrezygnowali z tego i nie będzie, będzie chcą jakoś tam zaimplementować to z powiązaniu z telefonem, którym będziesz miał w grze i twitterem i coś tam i będziesz dostawał jakieś cynki od kogoś innego ale tak czy siak nie będzie wieżyczek, no to ja myślę, że na, nareszcie, e, znaczy z jednej strony z, lubiłem Chodzić w assassinie i sobie wchodzić na samą górę i sobie oglądać te widoki. No, ale, ale przynajmniej coś, coś chcą zmienić, tak? Żeby to zawsze nie wyglądało w ten sam sposób, że idziesz w miejsce X i masz i wtedy się odkrywa mapa, tak? Eee, tak. I we wszystkich tych tytułach to było i tutaj w Watchdogsach dwójce ma być co, zupełnie co innego, więc fajnie, fajnie, że to zmieniają, odświeżają. Eee, dobra, to tyle mojego Rafale, co masz? Co ja mam? No chyba po D3 powoli podchodzimy, co? Eee, no w sumie tak. Stel, stel, stel ja stel mam samo no? się przepowiednię. Mam krasa Bandicota zapowiedzianego. No. Co prawda nie nową grę, ale szczerze mówiąc jebie mnie to. Tak się niesamowicie cieszę, że będzie ten remaster, wiesz, tych trzech oryginalnych kraszów y, bandikotów, nie żadne tam basze czy, czy, czy, y, czy inne tam crash team racingi, tylko pierwsza, druga, trzecia część pięknie po prostu w remasterze coś tam podciągnął, ok. no nawet powiem szczerze, że wolę remastera niż remake'a bo jak zobaczyłem jak oni zrobili do Skylandersów bo tam jeszcze Krasha wrzucają do Skylandersów jako postać tam w ramach tego bonusa to mi się on nie podoba wiesz, jest, jest jakieś tam sztuczny, jakieś futro tam dodane no, wiesz, to, to, to nie jest to co pamiętasz no przecież kurde to jest gra sprzed 20 lat nie? i, mhm. i wiesz wyciągnięcie jej na ten poziom dzisiejszy no, jest bardzo ryzykowne jest bardzo ryzykowne i remake moim zdaniem mógłby wiele tutaj schrzanić ale chodzi ci remake pod jakim względem Rafale? no masz yy, remake taki jak będzie Finala, tak? aha, w ten sposób, że, że jest całkowicie, wiesz, odkręcony, no Wiesz, no i, owsz, i nie okay. chciałbyś całkowicie Raczej ten klank jest remasterem na poziomie takim, że wiesz tak, że, że, że jest że hej. świetnym remasterem. Tego. No dobra, tylko, że tam było inaczej, no bo to była gra z PS2, ale była też na ps trójce no i jest na PS4 i tam powiedzmy, no jakoś to bardziej, bardziej widać, ale Crash jest na jedynce, tak? Tam, wiesz, rozdzielczość 480 na 320 czy, czy jakaś taka była, nie? I, i naprawdę, no Jakąś, powiedzmy, istotną, istotną rzeczą było to, że to wszystko było właśnie tam takie rozmyte. Mhm. Tak, tylko że mimo wszystko Rafale, jakby to był właśnie ten remake, dajmy na to, eee, to by była rewelacja. Widział, widziałeś ten, widziałeś, pewnie nie widziałeś, eee, Call of Duty będą... Mhm. Tak. Okay, Call of Duty jest grą, którą niech sobie w ogóle remasterują remake'ują i tak dalej, ale jeżeli no. chodzi o Crash'a, moim no. zdaniem remaster jest lepszym pomysłem niż remake, wiesz, żeby nie było wiesz tej mechaniki zjechanej, żeby wiesz, żebym dostał znowu tą grę co kiedyś tak bym chciał, nie? Tylko, żeby tak, ona była tak. jakoś tam odświeżona. Ale ja tylko chcę żeby kiedyś, od... tak, tylko, żeby była odświeżona żeby ona była odświeżona. Wiesz, gdy, ona... No. Gdyby, daj mi dokończyć, gdyby ona była, wiesz, zremajkowana to to by wpłynęło na mechanikę. Ja nie wierzę, że tam byłoby tak arkadowo, mocno i tak dalej, jak, jak było 20 lat temu. Nie wierzę w to, żeby dzisiaj tak zrobili, bo dzisiaj inaczej się robi gry. wiesz. Jest, jest bardziej gdzieś tam jakieś uproszczenia i tak dalej. No i, I to jest coś, co, czego bym nie przeżył, nie? ale jeżeli mi dadzą tego samego krasza, dadzą mi możliwość w niego grania i nie będzie on kół cool na telewizorze full HD w oczy, także po prostu wiesz, będzie się chciało wyłączyć grę, to będzie super. No tak, eee, tak. No ty akurat, no ja, ja jednak wolałbym, żeby był walnięty do naszych standardów ps 4 a nie, a nie po prostu, żeby był zremasterowany. W znaczy, żeby po prostu właśnie. Wiesz, remastery też mogą dobrze wyglądać. Eee, znaczy powiem ci, że w... chodzi mi o to, żeby nie niech niech się, się w mechanikę w... niech oni tam sobie, wiesz, modele zmieniają i tak dalej, no ale, ale niech mi się nie wbiją w mechanikę w taki sposób, że wiesz, że, że zmienią mi coś w mechanice tej gry nie, nie, nie, i że nie, to no nie to to, będzie to ta sama nie, nie, gra, tego się to... boję, a remake to oznacza nie, że no jest od nowa pisana ta sama gra praktycznie, nie? No ale ta sama gra może być identyczna Zobaczymy, zobaczymy. Rafale fajnie, że wychodzi, zobaczymy, bo chyba nie wiemy jeszcze do końca, jak to będzie wyglądać, nie? Bo chyba... no, nie wiemy, no najważniejsze nie jest wiemy. to, że, wiesz, że to nie jest Robią, robione no. przez, yy, przez Naughty Dog, tak? No, przez jakieś tam inne studio jest robione, nie pamiętam dokładnie, ale, ale, yy, ktoś się tym zajmuje, no, miejmy nadzieję, że nie spierdolą, no. Nie, nie, nie. Ale to, nawet... to jest coś, co muszę mieć na półce, wiesz. To jest śmieszne, to jest, kurde, śmieszne i, i nawet, nie wiem, nawet momentami... Yy... Trochę kurwa słabe, ale wiesz, ale jest rok 2016 i wiesz, ja na półce chcę mieć takie gry jak Need for Speed, jak Metal Gear, jak Crash Bandicoot, jak Gran Turismo yy, i tam parę innych może jeszcze, nie, jak no, Fallout i, i tak czyli... dalej, i tak dalej. Czyli wiesz, jakbym wyciągnął kogoś sprzed 15 lat, wiesz, zaprosił do siebie, on by przyszedł na półkę i zobaczył, o, znam wszystkie tytuły, najbardziej lubię to, włącz mi, nie? Nie, to, to prędzej Rafale wygląda tak, że masz te wszystkie tytuły na półce, i, i nawet sobie nie zdajesz sprawy, że za 15 lat będziesz miał te same tytuły tylko na nowej konsoli. Chyba hmm. nikt sobie do końca sprawy nie zdawał, że będziesz grał i w Metala, i w Gran Turismo, i w Crasha na nowej konsoli. Znaczy wiesz, no to są, to są hity, na które 15 no, są 15 lat do przodu. są prawda. ponadczasowe, tak? Ja i wiem, wiesz, ja wiem. I... I z jednej strony tak można by mówić, a, a nagle ci wjeżdża, wiesz, że w 2007 roku Uncharted niszczy system i, i sorry, ale wszyscy, którzy grali w Uncharted zapominają o tą Priderze, że on jest niby, wiesz, kwintesencją gatunku, tak? I, I nagle Uncharted się staje, wiesz, tutaj wyznacznikiem. Co prawda, no nie jest multiplatformowy, ale no, każdy, kto grał na plejaku w Uncharted, no to, to, powie, że Uncharted jest, no, nad tą Priderem grubo, nie? I wcale im się nie dziwię, że tak mówią. Wiesz, no, więc to... są, są gry, które wjeżdżają i robią tutaj tak, tak, niezłą, niezły, niezły element, no ale jakoś nie wiem. No, no ale to są gry, które też w jakiś sposób cały czas trzymają, pomimo lat, cały czas trzymają poziom. No. MGS, cały czas... A propos takich poziom. gier, jak się zapatrujesz na gran Turismo nowe? Ja zapatruję się tak, że będę miał vr więc może sobie pogram w to, w zależności od tego, czy wyjdzie to w dniu premiery czy drive wyjdzie w dniu premiery, bo gra wyścigowa, która wyjdzie w dniu premiery, a nie wydaje mi się, żeby obie wyszły, to ją wezmę. I co to będzie mi to rybka? Chyba jednak wolałbym, bo wydaje mi się, że nie chcę dwóch wyścigów na VR, a wyścigi tak po prostu, żeby sobie grać, nie. Więc chyba jednak wolałbym i tak drive-kawa, więc Gran Turismo nie jest dla mnie. No zobaczymy, no, no dużo hejtów. Powiem Ci tak, że gdybym miał Xboxa One, to pewnie bym to olał ale że nie mam, no to i użytkownicy, którzy nie mają, mogą, mogą spojrzeć na te Gran Turismo, no bo, no bo w co innego, setokorsa, Corsa, nie wiem, cały czas ją przesuwają, ale... Ja się zastanawiam, czy w Gran Turismo na ile oni przyszaleją z grafiką, bo, bo wiesz, no były te głosy odnośnie tego, że ta grafika jest jakaś taka trochę słaba co prawda no te porównania na tych samych trasach oglądałem, bo były tam jakieś wyciągnięte wiesz po cichu z tych prezentacji i no widać, że to jest wiesz gra na czwórkę widać, że ona jest lepsza, że więcej szczegółów i ogólnie tak, no wygląda ale, spoko, grafika sz ale nie to robi. nie jest broń Boże to nie jest poziom wiesz hitów tak, to nie jest ta grafika co w Project Cars, w Reklubie czy w Infor bo tam jest kosa nie mm, mm. I, i gorzej wygląda ten to Gran Turismo nowe ale może ono musi tak wyglądać gorzej, bo może oni chcą zrobić perfekcyjną grę pod vr właśnie, bo wiedzą, że, że ich gracze i ich fani to w ogóle mają za pięć tysięcy kierownicę w klatce z subwooferem, fotelem i tak dalej zamontowaną i się nie pierdolą, tak? bo wiesz, bo bo drugie tyle wydają co na konsolę, na samą kierownicę nie, więc yy, może może to jest po prostu ich target no? a tam jednak pod wiarem na PS4 trzeba upuścić z grafiki no, no trzeba, tak? tak? Może po prostu tak, tak, tak. pod to gra jest pisana a ewentualnie tam będzie, wiesz, wersja trochę tam będzie coś się podkręcało, jak, jak nie będzie tego WIRA podpiętego, niż, niż właśnie, że, że w drugą stronę, że wiesz, że ucinają nie. Mm. Eee, może masz rację, Rafale. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Ja mówię, ja wielkim fanem w ogóle samochodówek nie jestem, ale na VR chciałbym coś mieć. Eee, zobaczymy, co wyjdzie i. i pewnie masz rację, więc y, jedziemy dalej, Rafale, myślę y, dobra, to ty mówiłeś o Kraszu, więc ja sobie teraz powiem o y, zostańmy z ekskluzywami więc powiem, powiem chyba wam o największym ekskluzywie ekskluzywnej grze, która została zapowiedziana y, i powiem ci y, y, y, y, nowa historia y, Kratosa y, powiedz mi y, Rafale, czy Ogarniałeś, grałeś w gadowory poprzednie? Wszystkie. Wszystkie. A grałeś w tą potrójce, w tą dziwną część, która miała nawet multiplayer? Eee, nie grałem w tą dziwną część i nie grałem w Remastera na PS4. Nie, no tam w Remastera to ten. No, więc w tą dziwną część też nie grałem. Eee, tak czy siak, eee, z tego co pamiętam, to ta dziwna część, która wyszła, to miała być ostatnia część gadowora. I miało już więcej Gadowora nie wyjść. Miało. I chcę wam po prostu pokazać, że to jest bardzo podobna sytuacja, jak teraz z Unchartedem 4. Niby koniec, niby w fabule koniec, bo jak w fabule wiemy, jest koniec, to nie wiadomo, czy piątka za 3 czy 4 lata nie wyjdzie. Tak czy siak, ee, Gadowo. Tutaj jeszcze zwróć uwagę na jedną rzecz. No. No. Masz rację, oczywiście, że można tak zrobić i już nieraz to, powiedzmy, widział świat Giereczkowa. Oczywiście. Tylko, no. tylko, wiesz, no. Pytanie, na ile to wiesz, na ile to przyjmiesz, tak? Na ile to nie będzie naciągane? W Godoworze można zrobić wszystko. Ale z... On już tam, no tak. wiesz, ginął tak. od zera, się tam wydostawał z Hadesu, wiesz, oni go zabijali, a on, wiesz, pierwsza misja kolejnej części, wydostań się z Hadesu, kurwa, nie? No i, i to jest, wiesz, no to jest na godowora no nie, pasuje, tak? Tak, tak? Van Charted, tak, tak. no trochę sobie, wiesz, tego nie wyobrażam, no tam jakieś... Nie chciałbym yy, cofać się w historii typu jakichś prequeli, wiesz, Van Chartet robić, bo to już nie będzie to samo, nie? I, i z kolei, wiesz... Powiem Ci, była, była jedna historia taka... Mam taką serię książek, nie? Kiedyś, kiedyś o nich mówiłem chyba nawet. Kliwa Kasslera. I, I tam była taka sytuacja, że wiesz... Poszło już chyba z 15 książek, wiesz, czy, czy ileś. Każda opisywała jakąś tą część historii. On się, wiesz, starzał też w tych, w tych książkach. I tam w końcu był takim już czterdziestoparolatkim. Już, wiesz, było czuć, że to jest tam, powiedzmy, ostatnia jego historia i tak dalej. I... I zamknęli to zupełnie w inny sposób. W sensie zrobili to samo, co tutaj, wiesz, tam Kratos, czy, czy ty przewidujesz, że Uncharted będzie? Bo no to nie będzie spoiler, bo, bo nawet nie mówię oficjalnie tytułu, jaki to jest książek, ale wiesz, nagle zapukała do drzwi tego bohatera jego córka i zaginiona, o której nie wiedział córka i syn. Którzy w ogóle byli, wiesz, Jota, w Jota podobni do, do jego i tam jego kobiety, no i wiesz, i tak jakby, no, przejęli historię, tak? Wiesz, no przyszedł syn, syn jest jak klon, wiesz, i teraz syn się wszystkim zajmuje, nie, i kolejne historie są o synu, i lecimy od nowa. Mhm. Więc wiesz, no można na różne pomysły wpaść, żeby to odświeżyć, ale to wszystko jest mocnym wyzwaniem, żeby to było, wiesz, żeby, żebyś nie czuł, kurde, jakiegoś, wiesz, dyskomfortu, kiedy tego będziesz słuchał, tych głupot, nie? No tak, tylko, że właśnie jeżeli chodzi o tego nowego gadowora Rafale, to w ogóle, nie wiem, ja kompletnie się tego nie spodziewałem, wszedł zobaczyliśmy gameplay, w ogóle, jak to wygląda. W ogóle gra się zupełnie inaczej. Jest, ee, z jednej perspektywy jest, jest zupełnie Jest, jest tak. Jest, jest, zupełnie co inaczej. Historia jest mocno ta do przodu. Kratosz jest trochę starszy i tak dalej. Fajnie to wszystko wygląda. No, graficznie oczywiście miażdży. Więc w ogóle cały gameplay jest, został mocno odświeżony i to nie jest, to, sorry, no, jedynka, pierwsza część Gadowora a, ostatnia część gadowora, która wyszła, jest praktycznie ta sama, no robi się to samo, ale tutaj już jest, będzie może już coś innego, więc. Tak. Więc, na pewno to będzie jest coś w ogóle innego, bo to wygląda, I... wiesz, to wygląda fenomenalnie, w ogóle. No właśnie. Wiesz, przed chwilą mówiliśmy o tym, dosłownie wiesz, no ile, dwa tygodnie czy, czy cztery tygodnie temu, tak, yy... wszyscy mówili to, łącznie z Tomkiem tutaj u nas na podcaście i ja dwa tygodnie temu, że Uncharted hmm. jest najpiękniejszą grą na konsolę. tak. No, ja może Xboxa nie śledzę, ale oni tam moim zdaniem się niczym nie popisują w tej kwestii. I, I ta gra wygląda fenomenalnie i nawet na pc pecety nie ma tak ładnie wyglądającej gry, pomimo, że można lepszą ustawić rozdzielczość czy coś, to to nic nie wygląda tak ładnie i tak dopieszczony w szczegółach jak Uncharted. A pomimo tego, że teraz w nic innego nie gram niż w Uncharted, jestem mocno, wiesz, oswojony i przyzwyczajony do tej grafiki, to odpalam go do wora ten, wiesz, gameplay pierwszy, nie, z tym co biega po lesie z synkiem sobie polują na jelenia i mi kopara w dół opada, po prostu. Mhm to będzie, no wiesz, tak. kolejna, tak, to tak, będzie tak, kolejny tak, taki hit. Szkoda, że tak późno, że oni tak długo muszą tej konsoli się nauczyć, ale wiesz, wreszcie zaczyna się coś dziać ciekawego. Ja, wiesz, patrzyłem na szczegóły. Tam jak tam pęka y, lód pod nogami. Jakie on ślady w śniegu zostawiał. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale to po prostu był, wiesz, no w pełne trójmiarowe ślady, takie gdzie się nogę ciągnie przez śnieg głęboki, wiesz, bo bo, bo się powłóczy nogami, powiedzmy, bo jest za głęboki, nie? Wiesz, te, te ślady w śniegu. Jak on y, walczył z tym dużym jakimś tam, nie wiem, trolem, gościem, nieważne kto to był, wiesz, tłuczę go po nodze, bo sięga mu, wiesz, do piszczela, do kolana, nie, głową, tłuczę go po nodze i, i tam mu normalnie ślady, wiesz, na nodze zostają po tych ranach, nie, wiesz, walnie go raz, widać jeden ślad, nie, po, po kilku razach widać więcej, wiesz, na, na jednym elemencie, na jednej części ciała, nie. Oczywiście, no, że może tak nie zadziała w każdym momencie, no, bo z taką postacią nie możesz zbytnio sobie pozwolić, żeby nagle jej wskoczyć na plecy, o ile gra tego nie przewidziała, nie? Ale, ale wiesz, no wygląda to wszystko naprawdę ostro, naprawdę potężnie i to jest tytuł w ogóle, wiesz, koniecznie na premierę preorder już teraz niech dają, proszę, kiedy? Nie wiem, tylko powiedz mi, czy oni zapowiedzieli jakąś datę tutaj odnośnie tego? Nie, nie, nie, nie. No, prawdopodobnie to wszystko jest 2017, ale, ale nie, nie, nie. E, nic nie jest zapowiedziane po prostu wiemy, że wychodzi i mm -hmm. zobaczymy, pewnie w przyszłym roku wydaje mi się, że może pod koniec przyszłego roku Chociaż no będzie, będzie świetnie, by będzie świetnie. Będzie świetnie, no właśnie chciałem powiedzieć, że, że nie dość, że Gadowor wraca, to jeszcze wraca w naprawdę dobrym stylu i nikt by się nie spodziewał w ogóle, że kiedykolwiek, ja bym się nigdy nie spodziewał, że gameplay może być zupełnie inny, a jednak będzie, znaczy może nie zupełnie inna, no ale jednak będzie duża różnica. Dobra, Rafale, jedźmy dalej z wiadomościami, Gadowor był mój, więc teraz coś od Ciebie no wiadomo, taki trochę był też mój słuchaj, bo <laughs> okay, dwa tygodnie no. temu mówiłem o tym, że, że będziemy widzieli gameplay z Battlefielda pierwszego, no i mm -hmm. widzieliśmy i trailer widzieliśmy? nowy tam z wrzuconymi elementami z gameplayu i też też sam gameplay zapoznawałeś się z tym materiałem? trochę popatrzyłeś, jak to będzie wyglądało? E, popatrzyłem, popatrzyłem sobie na multiplayer e, nie wiem, czy, wiesz co, ja, ja jakoś nie śledziłem konferencji Yy... znaczy, tak, z tego co pamiętam, Battlefielda pokazywali na samym końcu, i chyba nawet to oglądałem. Tak, konferencję oglądałem całą, z tym, że oni nie pokazywali tam żadnych takich większych gameplayów, tylko dopiero później oczywiście jakieś tam gameplaye wypłynęły i można było to zobaczyć, i oglądałem tylko multiplayer. Tak, więc, yy, mówię, Rafale, oglądałem multiplayer, gameplay multiplayera z Battlefielda 1. No i? i powiem Ci, że jest w stylu Battlefielda zauważyłem, że ta, znaczy tak, graficznie jest ten sam poziom więc moim zdaniem troszeczkę bez szału a poza tym no mamy tą pierwszą wojnę musiałbym się jeszcze wczuć w ten klimat wiesz co, bo, bo jakoś tak Wiesz, do, dostajesz grę na tym samym silniku, wygląda podobnie jak wszystkie te Battlefieldy, które ostatnio grałeś, a grałem w, w, w nich trochę i, i trochę spędziłem w nich dużo czasu i po prostu tutaj wchodzi ci pierwsza wojna Z której w teorii powinieneś być zajarany Ale z drugiej strony jakoś to wszystko jest tak do siebie Podobne z tym co było wcześniej Że jakoś mnie jednak ta pierwsza wojna dalej Nie jara, przynajmniej nie w tym tytule To musiało być dla mnie kompletne odświeżenie Żebym się zajarał tą wojną, zobaczymy Może muszę złapać ten backcela Może, może, może muszę w to dłużej pograć to będzie miało Kupić sobie Ale, ale jakoś ten e, To znaczy? Duże znaczenie to znaczy? Moim zdaniem oni tak dopasują tą rozgrywkę, że, że nie będzie jakiegoś, wiesz, ogromnego przeskoku względem tych strzelanek, do których się przyzwyczaiłeś, bo to wygląda wszystko dalej cholernie dynamicznie tu Nie będzie, no, no. wiesz, że, że, że strzelasz z pojedynczych strzałów i tak dalej, dalej masz, wiesz, duże magazynki, dalej jest to wszystko szybkie, strasznie, wiesz, jakieś tam wybuchy i tak dalej, no, to nie jest taka prawdziwa, wiesz, odzorowana pierwsza wojna światowa, jaka, wiesz, była tam, nie wiem, prowadzona w okopach i tak dalej. Ale po prostu w, gdzieś tam w tamtych realiach czasowych nie, jest yy, osadzona nowoczesna strzelanka tak naprawdę. Nie? Przecież to, to, jaka tam się dzieje akcja, dynamika i tak dalej, no to, to, to wygląda naprawdę wiesz, nieźle. Nie mówię o tych tam scenach, które były dosyć mocno wyciągane, tylko, tylko takie, wiesz, gdzie faktycznie było widać, że ktoś biegnie i strzela, a wiesz, wszędzie dookoła są wybuchy, wiesz, ziemia w oczy i tak dalej. No, to wygląda całkiem ok, nie. Yy, szczerze mówiąc, mnie najbardziej interesuje wiesz, strona fabularna kampanii w tym Battlefieldzie i, i tego nie ukrywam. I myślę, że trochę mogą ją podkręcić yy, w kierunku Call of Duty, żeby była taka wiesz, filmowa, patrząc po znaczy, tym, co robiłam na trailer. Ona, ona, ona filmowa, tam filmowa zawsze starała się być filmowa, tylko jej to za, zawsze dosyć średnio wychodziło. Zobaczymy, Rafale, widziałeś, widziałeś ten zwiastun ze Snoop Dogiem chyba, nie? To, ty, ty, ten gameplay widziałeś? Oj, chyba nie. Dobra, no mnie o to... Nie nie powiem ci tak. E, spoko, spoko. E, dobra, więc e, zobaczymy, zobaczymy. Ja bardziej byłem zajrany tym, że jest ta pierwsza wojna, ale jak, ale jak patrzę na to wszystko, to to w sumie mi to ryba teraz, tak na do sprawę, chyba. No, nie wiem, no, może się przegonam, chociaż zawsze wola, wolałem kola, ale w tym roku od kola to uciekam w ogóle. Więc y, może się skuszę na tego Battlefield. Zobaczymy, e, co jeszcze nam zaproponują pod koniec tego roku. A trochę gier będzie. Myślę, że VR też zniszczy mój e, e, czas. Mm zimowy. Dobra, więc Battlefield. to ty powiedziałeś o Battlefieldzie, więc ja powiem teraz o czymś swoim, albo może znowu powiedzmy o naszym wspólnym temacie, o spider Spidermanie. Eee, rewelacja, dla mnie rewelacja, Insomniac Games. Ja też jestem zakochany. Eee, tak, tak, tak. Eee, ja w ogóle, co w ogóle... Na spider Spidermana, ale w no. to w ogóle tam, wiesz, oni, oni zrobili, wiesz, no, z jednej strony tak to wyglądało, że jest, wiesz, yy, z pomieszczenia, w którym jest od groma ludzi, mnóstwo szczegółów i, i, i w ogóle, wiesz, mega, nie? Wyskakujesz na powierzchnię, gdzie też widzisz, wiesz, po horyzont jakieś budynki i tak dalej. Wszystko jest, wiesz, multą szczegółów i sobie skaczesz, kicasz i, i w ogóle wszystko jest, wiesz, fajnie, świetnie, dynamicznie i dodatkowo jeszcze nie tak, wiesz, no, na starszych Spider-Manach, bo to już w sumie parę lat nie było żadnego. To jakoś to... Niby zawsze się starali, ale trudno było to, wiesz, poruszanie się Spidermana odzyrować. A tutaj wyglądało ono bardzo ładnie, o tak bym powiedział. Takie Sprawiało wrażenie, wiesz, i z jakimś tam dynamizmem odpowiednim. Także będzie wyglądało ciekawie, nie? E, tak. W ogóle e, przede wszystkim zdziwiłem się, że, że chcą e, brać Spidermana jako kolejną grę. Czemu? W sensie z tych, z, tych, z, tych, z, tych, z tych super bohaterów, że e, bo znaczy ogólnie o co mi chodzi, chodzi mi o to, że nie wiem czy wiesz Rafała, ale Sony ma jakiś większy plan e, bo to robi e, insomniak i e, oni są e, pod Sonem, więc oni sobie stwierdzili, że, że chcą zrobić większy plan i, i ja czytałem jakąś tam wypowiedź kogoś tam czy gdzieś, że oni biorą teraz Spidermana, ale oni jeszcze mają zamiar zrobić gry z, z dwoma, z jednym na pewno, albo nawet z dwoma superbohaterami jeszcze. Więc e, fajnie fajnie by było, więc więc to jest jakiś taki plany na przyszłość, mniej więcej jak robią teraz DC i Marvel, tak, te filmy już masz nasrane, terminy do 2022 pewnie, to tak samo masz tutaj, że, że, że właśnie Sony bierze się za tych superbohaterów i chce zrobić może e, jakąś tam swoją własną fajną taką kolekcję, coś może, e, coś takiego może jak ma e, Rocksteady z Batmanem. Mm -hmm. No, w ten sposób. No co, no ja w ogóle jestem bardzo zajarany tym, tym Spider-Manem. Wiemy, że Insomniak robi świetne gierki. Myślisz, że to miało decyzję o puszczeniu takiej gierki i robieniu takiej gierki związek z tym, że puścili spider mana do, do Marvela, który zresztą nam bardzo, bardzo też wszyscy go dobrze odebrali w tym kapitanie Ameryce. Myślę, że Masz miesiąc od premiery tak, filmu Tak, ja wiem, ja wiem Miesiąc od premiery filmu Masz hype na Spidermana I masz zapowiedź, wiesz, nowej części Kiedy chcesz Spidermana, nie? W ogóle chcę powiedzieć dwie opcje Pierwszą rzeczą, ja, jaka może przeważyła Rafale Pamiętaj, że prawa do Spidermana Kto miał wcześniej? Na Sony. No właśnie. I być może. Czas ma. Nie, już oddało Marvelowi, dlatego Nie oddało, pożyczyło. A to pożyczyło. Jest, a no widzisz. To jest oddanie więc... do filmu, oni mają, oni nie oddali. Więc właśnie sobie pomyślałem, że może przez to właśnie, że mieli te prawa, tak sobie wymyślili, że a dobra, w końcu mamy prawa czy no, możemy tym zarządzać, to może też stworzymy sobie jakąś konkretną grę na ten temat. Insomniak robi świetne gry, robi ratchety, robi rezystensy, więc chłopaki mają pojęcie i właśnie e, robią Spidermana. Oni dobrze się czują w otwartym świecie, Sunset Overdrive był bardzo dobrym tytułem, więc e, ja myślę, że to musi się udać. Zresztą po tym gameplayu, po tym gameplayu już ten Spiderman jest... To nie jest takie mdłe i takie nisko albo średnio budżetowe jak to poprzednie Spider-Many. No. Tu, tu już widać jakość, tu już widać jakość. Tu jest tu, już, tu, je, tu, tu jest 4 Tak. I to, i to widać, że, że ta gra będzie dobra. No, nie wiem czy dorówna Batman, Batmanowi pierwszej części, dajmy na to, albo jakiejkolwiek. Chociaż jakiekolwiek to pewnie tak. Ale, ale jest jakaś podstawa do tego, żeby robić dobry tytuł e, z kolejnym superbohaterem. Nie tylko Batman ma dobrą grę, może Spider-Man też będzie miał. A, i wiesz o czym jeszcze? I chyba by chcą się wziąć za Supermana. Ale nie jestem pewien. Nie, może Supermana Rocksteady chce wziąć. Już, już to nawet nie pamiętam. Dobra, no mniejsza o to. Tak czy wiesz, jak... że nie, ja tak nie lubię Supermana. No wiem, I tak wiem, jak jakoś tam, nie tam, wyobrażam tam, sobie gry o nim. No okej, okay, więc... Jakoś... Tak, e, nie ma znaczenia, ale tak czy siak biorą się za te gierki, więc będziemy mieli dużo gier z superbohaterami i dużo filmów. E, Rafale, twoja tura. Moja tura. Kojima Productions, Dead Stranding Rewal. Czyli ja już wychodzę? Ty już wychodzisz? O. Myślisz, że to będzie nowy Metal Gear, nowa historia? E, wiesz co, ja nie jestem takim wielkim jego fanem, nie wiemy nie wiem nie, nie znam go i wiem, że fani mają o nim inne pojęcie i wiedzą, że on jak wypuści, nie wiem, 5 second trailer to fani znajdą milion rzeczy w tym, no ja czegoś takiego nie znajdę eee, bardzo lubię tego aktora w ogóle eee, on gra w The Walking Dead więc eee, no. zobaczymy, Rafale no zobaczymy nic tam wielkiego w sumie nie, nie, nie zobaczyliśmy, ale ja myślę, że to będzie dobra gra. No nic wielkiego nie, Kto ale już że widać, dobra? że są tematy jakieś poruszone, wiesz, ostre dla no niego. Ta, no tak, no tak, już, już się domyślam, że, że zaraz miliard rzeczy porusza. No tak, właśnie o tym mówię, ale y, to będzie dobra gra. No to jest Kojima, ja, ja myślę, że to będzie dobra gra. Może jakieś coś tam nawiązania do MGS-a. Na pewno będą, tak? A czy to będzie MGS jakiś albo coś w tym stylu? Nie mam pojęcia, Rafale. Nie mam pojęcia. O, to ty go lepiej znasz, to ty powinieneś wiedzieć. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że myślę, że on się odetnie i, i pójdzie w zrobienie czegoś nowego, wiesz, no. I tak, i tak są po prostu te odniesienia, i, i w ogóle teorie, że cała historia w ogóle w Metal że 5 jest odniesieniem do jego historii prywatnej z Kojimą mm -hmm. no, to, no. to, że został, wiesz, wystawiony że sam musiał robić sobie swoje teraz i tak dalej i wiesz nawet te, te um, loga przecież są podobne, tak? bo Kojima Productions stare miało wiesz logo takie jak yy, tam wcześniejsza ekipa yy, Big Bossa i to nowe logo Big Bossa jest no kurwa tak podobne do tego logo nowego Kojima Productions, że to jest po prostu no wiesz nie, nie da się tego nie zauważyć, nie mhm więc jest, tak. jest sporo takich elementów, że on się tam powiedzmy z tym utożsamiał, pytanie na ile powiedzmy wcześniej o tym wiedział, żeby móc coś takiego, wiesz, gdzieś utknąć i, i myślę, że na tym to się skończy i, i tutaj poleci z tą nową historią wiesz, no okay. ale ona wcale nie musi być gorsza tutaj, no, no na pewno będzie fabuła wiesz, wykręcała wszystko Naprawdę będzie wykręcało wszystko wszystko zresztą Kojima wie co robi ja jestem ciekaw bardziej czy będzie nowy MGS a nie czy będzie nowy będzie, no na Pacinko zapowiedziany a jest już zapowiedziany jakiś, tak? no, no aha, coś tam aha, robimy, aha, ta... ale nie, no daj spokój tam, wiesz no. ja żałuję, że wiesz, że, że nie puścili żadnego DLC-ka i tak dalej, no ale oni to musieliby naprawdę chyba, wiesz, dobrych fanów Kojimy zatrudnić, tak jak tych, o których mówiłem, żeby im fabułę, wiesz wymyślili, no wiesz, to no, Konami no tak, mm, no, dobra więc ma robi gierkę, zobaczymy ją w przyszłości e, w ogóle The Last, The Last Guardian wychodzi P -p pamiętasz w ogóle Rafał o tej grze? Last Guardian? tak, pamiętam no, no, od 10 lat tak, od 10 lat i w końcu wychodzi pod koniec tego roku więc fajnie, fajnie, już ta grafika się zestarzała, ale moim ławę. zdaniem to będzie słabe moim nie, nie, ra nie, nie, nie to jest nie wiem, czy grałeś, Rafale, albo słyszałeś o grze, o dwóch grach. Shadow of Colossus, of the Colossus, albo of, of Colossus, już nie pamiętam. Of, e, of Colossus chyba. I drugiej grze ICO. I to jest ten, i ewentualnie okami podchodzi pod taką opcję. To są specyficzne gry nastawione na, na empatię, na może nie na empatię, ale na e, wrażliwość gracza. I to bardzo i to bardzo, bardzo, bardzo. Więc... Z, znaczy, ja się domyślam, spół, z, że tam właśnie... się z tym bohaterem, jesteś tym bohaterem, czujesz się jakbyś był nim i decydujesz i podejmujesz wszystkie te decyzje I, i ona bardzo zżywa z twoim głównym bohaterem i to są właśnie tego typu gry i pod tym względem ta gra już wygrała, bo nie ma takiej gier, ale... No gameplayowa będzie pewnie średnio, ale... ale, ale to doświadczenie będzie niezłe. No fabuła, ma być doświadczenie, ma być fabuła, no okej, okay, no to pod tym kątem pewnie się obroni, no ja, wiesz, nie będę aż takiego stanowiska sztywno obejmował, bo w te dwie gry oczywiście słyszałem, widziałem, ale, ale nie grałem w nie, więc y, nie, nie jestem z tej, z tej ekipy, powiedzmy, mhm. nie? Tak. Mam e... swojego Metal Gear'a, wiesz, i... no, ale też chyba ze Snake'em parę razy się dobrze, y, no, Współczułeś mu parę razy na pewno e, Dobra, nie o to chciałem tylko powiedzieć Że The Last Guardian w końcu wychodzi Po, po takiej dłuższej przerwie e, Jedziemy, Dead Rising Dead Rising. Dlaczego chcę powiedzieć o Dead Rising? Oczywiście, zajebisty trailer, wychodzi czwórka e, Wiemy e, Gameplayowo jest, jest Nie jest tak jak zwykle To jest e, zabijanie zombiaków z jajcem Robisz dziwne różne bronie I po prostu siekasz jak chcesz idziesz za punkt A do punktu B. Chcę tylko po prostu powiedzieć, że użytkownicy PlayStation 4 mogą sobie już odpuścić tą grę i ona jest czasowym ekskluzywem, tak jak Tomb Raider na konsolę Xboxa One, czyli w Dead pogramy rok po premierze na konsoli Xbox One. Więc PS4 -kowcy mogą sobie w sumie ten tytuł odpuścić. Ja też sobie mogę odpuścić. Na PC-ta wyjdzie chyba w nim premiery, ale ale na PS4 dopiero po roku. To samo jest z tym Priderem. W ogóle mam do ciebie rafale pytanie, czy ty sobie kupujesz tą Pridera? Jak wyjdzie po tym roku? Nowy? Na pewno. Kupisz, Kupisz. bo mhm. tylko, że ja cały czas czekam na tego z 2013 roku. Aha, ty jeszcze tego wcześniej, poprzednio nie ograłeś. Nie, bo wysumiałem miałem go wziąć tam na jakiejś promocji, ale jak była ta promocja, to wziąłem wiesz, kilka gier i jakoś po prostu tego Tomplaidera wiesz, już go miałem w koszyku, ale stwierdziłem, nie, no, no trochę kurde, no po co mi kolejna gra, która będzie czekała, jak ja dalej mam kupkę wstydu i, i wiesz, i za chwilę i tak ją kupię za te same pieniądze na kolejnej promocji, albo wiesz, może w pudełku, nie. Mhm. Bo wiesz, bo chciałbym trochę więcej tych pudełek mieć niż, niż cyfry i. I, I w sumie tam wiesz, no żałuję, że mam te trzy cyfry, no ale poszły w dobrej cenie, więc. No tak, więc okej. Okay. Tak, tak, tak. Yy, kto wie, kto wie, czy nie będę miał zaraz naprajdera, bo bo teraz jest taka historia, że yy, zaczynam otrzymywać gry w prezentach zamiast je sam kupować. O, i, I bardzo dobrze, ale to. Tak było z Uncharted, a, a teraz yy, gdzieś tam w internecie na, na, pewnym, na pewnej grupie yy, było nawet ostatnio debata na temat tego jaka gra może mi się spodobać, w której wiesz nie uczestniczyłem oficjalnie nie? I, i wiesz i, i czekałem tylko wiesz jak bardzo się w kurwie bądź ucieszę powiedzmy z takiego pomysłu nie? Czy, mm -hmm. czy coś w tym stylu, więc tą prider też tam się pojawiał nie bo, bo powiedzmy no, moje tam zachwyty Ancharty no, nie, nie były jakoś zatajane, więc no, tą prider też się powinien spodobać no, zobaczymy a, czy... Okay. Zobaczymy, czy trafi na, mo moje, moje, takie ciche typy to jest albo Tom Prider, albo Transformery Devastation wreszcie, żeby trafiły na półkę, albo może coś innego, nie wiem, jakiś tam wiedźmin dodatek, ale to by w sumie było ten cholera, wiem, może i nadal Dark Soulsy trójkę trafi, no nie wiem. Mhm. W każdym razie Tom Prider na pewno pójdzie, jak będzie już ta premiera się zbliżała, to sobie wtedy wiesz, wrzucę tak, żeby pociągnąć jedną i drugą część od razu, nie? Mhm. Dokładnie tak. Eee, dobra, Rafale, o TheDarisingu chciałem powiedzieć, że wychodzi, ale ja znowu w niego nie pogram eee, i trochę żałuję tego tytułu mimo wszystko, eee, FIFA 17, eee, chciałem po prostu tylko nie powiedzieć, że jak Corko wychodzi, eee, no i co, no i, no i mamy fabułę w FIFA. E, Rafał, For słyszałeś w ogóle trifie, o tym? No. że, że, że co, będziesz no? w, widziałem nagłówki, ale wiesz, że to jest coś, co co naprawdę no, za pieniądze tylko mogę poczytać, No, ale opowiedz no niech będzie znaczy, znaczy, za znaczy, to mogę... co tam no, no, no, to co tam po prostu pokazali że bierzesz sobie jakiegoś tam zawodnika, nie wiem czy go tworzysz, czy, czy dostajesz z góry przydzielonego no i, no, i, no i on tam sobie nie wiem, prawdopodobnie będziesz nim grał i będziesz miał też wszystko co będzie się działo zaboiskiem, czyli jakieś tam, nie wiem, jakieś rozmowy z agentami, może będziesz miał nawet jakąś swoją własną dziewczynę, czy jakieś tego typu rzeczy, będziesz rozmawiał, negocjował, będziesz po prostu tym piłkarzem i, i będziesz miał takie jakby pozaboiskowe życie. I, I normalnie fabuła, w hotelu siedzisz, coś robisz w FIFA, nie? W Fifie takie rzeczy. Więc z, z, z zobaczymy. Ja pamiętam kiedyś... E, tych Need for Speed'ach, Rafał, ja też trochę... były fabuły i też dla mnie to było słabe. Ale słuchaj, nie, nie, nie, no ale Wideran musimy, chyba, czy musimy dwie rzeczy rozróżnić, no. bo w Need for Speed'zie to coś takiego, niezależnie jak słaba by nie była ta fabuła i, i czy wiesz, czy ty chcesz w nią grać, czy nie, ona wiesz, wrzucała tam ciebie to ty byłeś tym kierowcą, i ty się musiałeś spinać na szczyt, i wiesz, za każdym razem była taka sama, ze zmienionymi szczegółami. I, i w sumie nie tylko w Nintendo jak i wiesz, w wielu innych grach. No ale w FIFA przecież grasz mecz i, i napierdzielasz całą drużyną. No tak. Jak tutaj ma być, wiesz, sytuacja, że ty jesteś tym jednym Kowalskim, który tam sobie, wiesz, śmiganie. Łaszczykowskim, czy, hmm. czy, czy innym. Nie, znaczy, nie wiem, czy dobrze się Rafala orientujesz, ale już od paru, nie wiem, lat, pięciu można sobie tworzyć zawsze jednego zawodnika i grać sobie cały sezon jednym zawodnikiem, wrzucać go do jakiejś też ligi albo coś i możesz sobie Możesz stworzyć. oczywiście, nie, ja rozumiem, no. ale mimo wszystko jak grasz mecz, to nie masz nigdy chyba tak, bo no to w piłce, no to, jaż, ja nie gram w piłki w ogóle, ale no przecież wiem, że tak nie jest po prostu, mhm. że ty biegasz jednym zawodnikiem i dopóki on nie dostaje piłki, to na przykład patrzysz się, nie? I stoisz na obronie, tylko przełączasz się na innych i, i robisz te podania, i potem tak. do swojego, i dalej biegniesz. Tak? Nie masz tak, że stoisz jednym, wiesz, znaczy, i jak drużyna możesz, dobrze, tak, to... możesz tak mieć, bo już właśnie tą opcję, którą mówisz, że jest taki tryb, zostań gwiazdą, on jest od paru lat, że robisz sobie swojego zawodnika, jednego obrońcę i grasz tylko tym obrońcą. Jeżeli twoja drużyna atakuje, no to ty siedzisz na tej obronie i pilnujesz spalonego, i koniec. To tak mu można już na falę robić. Spokojnie, od no pięciu dobra, lat. No. Ale dobra, ale to, okay. to, to, to nawet w Minecrafta nie chodzi. Nie... też ludzie grają. No tak, ale, ale to nawet nie chodzi o to, tylko po prostu no, idzie to w stronę fabuły, tak? Więc mamy fabułę w FIFA, gdzie w zeszłym roku chcieli coś wprowadzić. Prowadzili kobiety. Powiem ci, że zagrałem jeden mecz i to wszystko. A w tym roku wprowadzili fabułę. No, nie wiem, co w przyszłym roku jeszcze mogą wprowadzić. To jest też od Konami, nie? W FIFA? nie FIFA, PS PS, jest PS jest tak, wykonany, tak, tak, PS e, no, ym, ok e, zobaczyłem tą fabułę, ja już powiedziałem boże, te debile już nie mają co robić pewnie e, ta FIFA będzie beznadziejna, zmienili silnik jest ten Frostbite, czyli ten co od Battlefielda e, trochę byłem załamany tym ale zobaczyłem gameplay z nowej FIFA i wygląda obiecująco na tym silniku jest troszeczkę co innego, widać że już jest że jest coś tam podkręcone i już, już, już zaczyna mi się w, w początkowej fazie podobać. Z, zobaczymy, jaka będzie głębia tego gameplayu i jak to się będzie grało, ale na razie jest bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o gameplay. A tą fabułę i tak pierwsza, i tak to nie będę grał. Słuchaj, a to ja, to ja ci mnie. powiem, no? że. To nie, w tym szaleństwie jest metoda, moim zdaniem. Możliwe, I, możliwe. Moim zdaniem, moim zdaniem jej ma ostatnio bardzo takie, ma tam kogoś dobrego na górze, u siebie, kto, kto dobre decyzje podejmuje. Oni bardzo dużo fajnych tytułów wydali ostatnio. Ja wiem, że to jest wiesz, Moloch, który yy, no, no, jednocześnie prowadzi tam ileś wiesz, gier w developingu, mm. yy, ale wiesz, mieliśmy naprawdę dobrego Nitro Speed'a, Mieliśmy, yy, czy tam szykuje się naprawdę dobry Battlefield, który powiedzmy no, wszystkich zachwyca bardziej niż yy, konkurentnie. Yy, dużo, dużo naprawdę było gier dobrych od jej. Naprawdę nie można powiedzieć, że, że jakoś rok 2016 czy, czy nawet 2015 był dla nich powiedzmy nie wiem, negatywny w odbiorze. Tak? To już nie jest to jej, które wiesz, autentycznie ja tak odczuwam, że to już nie jest to jej po którym się tam jedzie, że wiesz walizki z pieniędzmi itd., itd., i tak dalej i tak dalej i tylko to ich interesuje. Yy, I taka zmiana... W tej grze może być naprawdę czymś, co może wreszcie wiesz, na przykład potrafi, będzie potrafiło skusić takie osoby jak ja, które no nie chcą, wiesz, zagrywać się w kółko w tysiące meczy i tak dalej, ale opierdzielić sobie, wiesz, tam dwudziestogodzinną fabułę, wiesz, od zera do uchatera, co zawsze po prostu jest jakimś tam fanem, tak? I, i, I mieć frajdę nie dlatego, że wygra mecz dla wygranego meczu, tylko dlatego, że po tym wygranym meczu yy, przyjdzie blondynka z większymi cyckami, tudzież kupie se nowe Lamborghini to są takie rzeczy, które wiesz, które no, słuchaj, fajnie by to było, nie? Nawet perki mógłbyś odblokowywać, wiesz, bo kupujesz nowe Lamborghini, to masz, wiesz, plus 10, dowiesz, do, do jakiejś tam, nie wiem, prędkości, bo, bo jesteś zajerany, tak? I mhm. właśnie dobry pomysł, Rafał, pod mi podsunąłeś teraz, że faktycznie fabuła w FIFA 17 jest, jest dobrą możliwością na sprzedaży. Na, na sprzedaży tej gry dla nowych graczy, zupełnie nowych graczy. I... tak, no bo teraz to, oczekuje się tej jest, fabuły no. tak, tak, i to jest właśnie bardzo dobry ruch w sumie ze strony FIFA, Ale zobacz, wie... zobacz, że battle, Battlefront, który poszedł full na multiplayer, no to największym jego zarzutem w kółko powtarzanym jest dlaczego tam nie ma singla, dlaczego tam nie ma choćby ośmiogodzinnej fabuły jakieś, gdzie ta gra się aż odprosi. dlaczego nie można było zrobić naciąganej fabuły naciąganej, nawet takiej jakieś, wiesz, z paroma scenkami gdzie po prostu z wykorzystaniem tych samych map byłaby pociągnięta jakaś tam linia fabularna, wiesz, z NPC-ami i tak dalej. I, I ja bym wtedy w tego Battlefronta też zagrał, nie? No, Dobry. wiesz, multi, multi stoi mocno, ale jednak multi to nie wszystko, a, a najlepszym dowodem jest na to, że przecież oni doskonale wiedzą, ile jest graczy, doskonale wiedzą, ile się sprzedaje gier i doskonale wiedzą, ile osób gra w ich gry na serwerach, Tak. Czy, czy w ogólnie w multi, ile osób wykupuje plusa i tak dalej, i tak dalej, więc no, może te czasy singlów dla nas trochę wracają. Ja się z tego cieszę. Tak. E, dobra, więc myślę, że tutaj w tematach Edge możemy zakończyć. E, nie pamiętam, żeby coś jeszcze mnie tak bardzo zainteresowało, o czym chcę powiedzieć e, z tych znaczy wiecie, zapowiedzi, gier... zapowiedzi było dużo, tak? Dużo, dużo, dużo było... gier było dużo, Fajnych zresztą. gier, ale... Nie, nie wzbudziły one, powiedzmy, takich emocji, jeżeli to są jakieś nowe, yy, nowe tytuły, które tak naprawdę niezbyt wiele wiemy, co nam przyniesie gra. W takim godoworze ja mogę na żywo powiedzieć, że, że, wiesz, że wiem, że ta rozgrywka tam będzie mega i po prostu jaram się tym, jak to wygląda i po prostu jak bardzo poszli do przodu, tak? A wiesz, czy, czy pokazują jakiegoś yy, For Honor, nowy temat i tak dalej? No spoko, nie? Mnie strasznie na przykład jara Tagierka, wiesz... Yy, Boże, który to był tytuł? Co ten para pa, nie paragon? Paragon chyba? Co jest tysiąc lat po upadku ludzkości? Co co z tymi wiesz walczą robotami? takimi no, wiesz w polu nie jestem nowy... pewny Rafale więc yy, ci nie powiem ale bardzo możliwe że paragon nie, nie mam pojęcia mi się wydaje że to jest ten paragon to jest na przykład coś co wiesz, co super się zapowiada i naprawdę wiesz też jest, yy, też były nowe materiały na yy, na tym etrze i bardzo bardzo bardzo jestem na tą grę wiesz pozytywnie nastawiony że się coś takiego pojawi. no Wszyscy oczywiście, wiesz, cały internet też huczy od tego, co pokazało Nintendo z nową Zeldą, wiesz, z tym otwartym światem. No mnie to grzeje, bo ja w Nintendo grać nie będę, ale i w zasadzie w Zeldy też nie grałem, ale, ale w w tym momencie ta gra naprawdę też, no, pokazuje jakieś tam ciekawe rzeczy. Tam widziałem jakiś filmik, w którym, yy, wiesz, on ponapieprzał trochę mieczykiem w jakieś drzewko, z którego pospadały liście, przelatując po czas podmuchu wiatru nad ogniskiem, które się paliło obok i poleciały dalej i podpaliły łąkę, nie? I na łące się roz, rozszedł ogień. No to wiesz, Fajny temat, nie? Na pewno fajny. Oczywiście, że było już, powiedzmy, gdzieś tam w jakimś Far Cryu, wiesz, czy, czy, czy gdzieś ymm, takie, wiesz, rozproszanie się pożarów, no ale ale tutaj jest to coś nowego dla serii, biorąc pod uwagę jakąś jej tam dotychczasowe, dotychczasowy rozwój, jest to też spory krok naprzód, więc no to na pewno też będzie hit, tylko tylko nie jest to hit dla nas, powiedzmy, nie? rezydent 7. Tak, ale o rezydencie siódemce będę chciał powiedzieć, więc... To jest no właśnie, to. no to, to jest też coś takiego. Quake został zapowiedziany, tak? No to będzie... Ale wiesz, tylko demanda... na PCT. -ty. No okej, okay, no został zapowiedziany, ale to będzie, wiesz, yy... Quake Arena, tak? Czy coś w tym stylu bardziej, no... Mm -hmm. tak, tak w tym kierunku. No. W ogóle z jakimiś elementami... Jakiś, jakiś nowy został RPG. zapowiedziany, yy... Boże, trzeci już w krótkim bardzo czasie yy... Tom Clancy, tak? Um... Coś mi się objęło o uszy, ale nie jestem pewny. No, no i właśnie, no i biorąc pod uwagę, że, że ten to ja też miał mnie, mnie, mnie zainteresował. wiem tylko, że, że będzie nowa, nowa gierka i, i wiadomo, że no dwie ostatnie im się udały. No wątpię, by trzecią spierdolili. No, no to, to różnie bywa. No. E, dobra, więc myślę, że tak, to możemy zatrzymać. Możemy się tu zatrzymać. Eee, Rafale zrobimy tak, że nie powiem dzisiaj o Dumie nie powiem dzisiaj o Dumie, bo nie chcę nadużywać czasu, a chciałbym powiedzieć o innych rzeczach Dumie jeszcze poczeka a o czym ty jeszcze chcesz powiedzieć? E, nie, jest jeszcze trochę w tej rozpisce, a nie, nie chciałbym, żeby ten odcinek no, był... Nic nie widzę, co ty gadasz. Okej, okay. to, to, to, to dowiesz się. A, jakiś banner, sagas. Tak, z... tak, no dobra, tak. No, e, Okej, okay, więc e, o dumie powiem wam e, niestety dopiero w następnym odcinku. Zresztą go wtedy już w 100% przejdę, bo w sumie już jestem pod koniec, ale, ale nie wiem, jaki jest kompletnie finał. Znaczy, domyślam się, ale... Ale A to teraz robimy przerwę w nagrywaniu? Nie, nie, nie, nie, nie, nie spokojnie, cały czas jest flow. E, ja <laughs> dalej z Resident Evil 7. E, powiedz mi tylko no. jedną rzecz. Bo Doom też jest jedną z tych gier, które gdzieś tam w konkursie na moją następną grę biorą udział. Jak tam jest z fabułą? Bo słyszałem, że bardzo dobrze i jak nawet czy interesuje mnie jak to, tam jest, to jak to, tam jest, jest? Jak tam jest fabułą? Przecież no, przecież tam cykle... nie ma fabuły. Ale nie, no, chodzi mi nie chodzi o fabułę, no. jako że fabułę tylko chodziło mi o singla, że, że ile yeah, jest, jest. Jest okej. Jest ok. Je, jest okay. E, Dla mnie wystarczy. Przy, wszyscy mówią, że e, chyba też się mogę zgodzić, że z trzech elementów, które, które są w pełnej wersji Duma, single player jest najlepszą z tych opcji. Tak. Okay. Tak, tak. Więc no. dla singla można brać, w miarę brać, ale, ale co dokładnie to wam powiem później. Aczkolwiek jest monotematyczny strasznie, ale to zależy kto co lubi. Tak ciągle zabijasz potwory, no. Czego się spodziewałeś? No mniej więcej tak, ale mało jest tam no, nie chcę o nim mówić. Mamo nie mówi. No, no No powiedz, no ja naprawdę się zakręciłem. No. Dobra, więc. Jeśli 10 osób mi poleciło, że Duma, tak? Yy, trzeba tutaj wiesz, puszczać. Yy, no dobra, to w takim razie mówię o Dumie. Miałem nie mówić i mówię. Ale dobra, więc słuchajcie: Dum składa się z trzech, z trzech opcji: mamy single player, multiplayer i trzeci tryb, który jest prowadzony chyba tylko do Duma. Polega na, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, w trakcie opowiadania Wam znajdę i dokładnie Wam powiem, ale on polega on na tworzeniu map i graniu map stworzonych, ewentualnie graniu na map, które ktoś stworzył. Później Wam dokładnie powiem o co chodzi. Tak czy siak skupię się na trzech rzeczach, więc jedziemy, najpierw zacznę od singla. No i co? No oczywiście e, demony wyszły tak i trzeba je schować na właściwe miejsce. Znaczy zabrać je na właściwe miejsce. Ogólnie je zabić. no e, Tak czy siak e, mamy sobie tego singla w naszym dumie. E, historia sztampo, sztampowa, standardowa. Tam nic się ciekawego nie zmienia. No i sobie chodzimy i zabijamy tych e, E, różnego rodzaju demonów i innych tego typu rzeczy. Tam powiem wam, że jest trochę tych ty rodzaj ich. Ja bym wam powiedział, że spokojnie, tam jest e, fajna bo macie taką jakby e, encyklopedię, taką Wikipedię wszystkiego, co, co, spotykacie po drodze i powiem wam, że. E, tak, jak w Tak, tak, tak, Tylko, że Wiesiek jest RPG-iem, nie? A a Doom to jednak jest strzelanka, więc powiem wam, że tam jest spokojnie koło 30 różnych potworów i, i jest fajną opcją. Dobra, więc jedziemy. Gameplay, gameplay, jest, gameplay jest całkiem nieźle, fajnie się to robi, powracamy do duma. Pamiętajcie, to nie jest ten dum co ostatnio. To nie jest dum, że ty tam boisz się, bo jest groza, bo nie masz broni, bo masz latarkę, albo masz latarkę, ale... ale... Znaczy masz broń, a nie masz latarki, albo, albo odwrotnie. E, to nie jest, ten dum nie jest zupełnie straszny. Tam, nie wiem, nawet 15-12-10-letnie dziecko nie ma prawa się w tej grze przestraszyć. Ona nie jest straszna. E, stare dumy nie były za bardzo straszne. Ten trójka była straszna w miarę. Można było poczuć grozę. Tak, ten jest zupełną po prostu strzelanką. Wchodzimy do, kill, do kill roomu zabijamy, otwierają się drzwi, wchodzimy dalej, kill room, zabijamy, otwierają się, dalej drzwi i tak jest praktycznie cały czas, eee, ale no do tego przyzwyczaiły nas też te starsze tytuły, tak? No, chcieli jak najbardziej, eee, może nie jak najbardziej, ale, ale po, po prostu wiemy, że mieliśmy grać właśnie w taką starą, starego typu strzelankę, E, właśnie, jak Doom, jak Quake, I to jest właśnie to, i to jest właśnie to, i do tego powracamy. No i oczywiście, e, Bethesda e, wprowadziła parę zmian w tym, e, parę elementów, które po prostu urozmaicą nam tą rozgrywkę, i mam tu na myśli elementy, można powiedzieć, takiego, takie małe RPG, bo każdą broń e, jest tam, bodajże, jest. Tam około 10 broni, już nie pamiętam dokładnie, tak czy jaki jest trochę tych broni. Każdą broń, praktycznie każdą broń możecie ulepszać na dwa sposoby i te ulepszenia, e, dajmy na to shotgun, ma dodatkowo jeszcze dwa różne strzały. Czyli tak na normalną sprawę shotgun ma trzy strzały, ale odpala, e, ale że tak powiem... E, ustawiamy sobie wcześniej, czy korzystamy z jednego, z pierwszego dodatkowego, czy z drugiego dodatkowego, ale zresztą summa sumarą ma, ma trzy różne, tak, normalne i dwa dodatkowe. I jeszcze te dodatkowe strzały można polepszać, więc po prostu zabawy z tymi brońmi jest bardzo dużo i, i każdą broń można polepszać, więc wchodzi nam taki element troszeczkę e, zbierania pewnego typu rzeczy, żeby polepszać swoje bronie, ale poza tym Poza tym, że polepszamy bronię, polepszamy też postać. Polepszamy jej życie, polepszamy jej pancerz, polepszamy jej ammo. Czyli to, żebyśmy mieli jak najwięcej mogli jak najwięcej amunicji zbierać. I to też jest właśnie, zbieramy takie kule na mapie. One są jakoś tam opisane dokładnie w grze. Tak czy jak zbieramy je i w pewien sposób levelujemy. Poza tym mamy jeszcze specjalne runy w tej grze. Runy polegają na tym, że e, gramy challenge, znajdujemy jakiś tam pentagram, znaczy w sumie jakąś taką, no taką jakby runę, dużą runę, w sensie taki duży posąg, głaz i podchodzimy do niego i gramy challenge. Czyli na przykład mamy challenge, że e, wczytuje nam się nowa plansza, mamy zabić 30 zombiaków, mamy 6 sekund. Każdy ząbiak daje nam dwie sekundy. No i szybko, ciapia macie shotguna, i musicie szybko je zabijać. I, I musicie zrobić 30. Jeżeli zrobicie, dostajecie runę. Runa daje wam dodatkowe specjalne umiejętności, jak na przykład nie wiem, 30 sekund, więcej zadajecie, czy tego typu rzeczy. I to wszystko rozmaica nam strasznie grę. Poza tym są jeszcze. Poza tym, poza tym, że polepszamy postać w te trzy, w trzy statystyki, o których powiedziałem polepszamy jeszcze jej umiejętności które dzielą się na pięć różnych więc ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dużo zbierania w tej grze i bardzo dużo do bardzo wiele rzeczy można zrobić ze swoją postacią, bardzo dobrze ją można polepszyć, jakoś tą rozmaica grę Eee, tak to miałem powiedzieć, więc to powiedziałem tak, więc do zbierania też jest bardzo dużo, mamy nasze tak jakby podobizny ja mam wrażenie, że to są nasze podobizny, ja nie wiem do końca co to jest, tak mi się wydaje i sobie zbierasz je po planszy, są bardzo mocno ukryte, więc myślę, że bez poradnika nie zdobędziecie tutaj 100%, bo naprawdę niektóre są mocno dosyć e, pochowane eee, słuchajcie, no gra jest e, dosyć brutalna, e, bardzo brutalna, ale tak jak już powiedziałem nie jest straszna, więc nie skoczycie z krzesła, możecie spokojnie grać na słuchawkach, na pewno nie poczujecie żadnej grozy w tej grze. E, oczywiście gra jest przyjemna, gra się w to, w to świetnie, fajnie się rozwala te, te demony. E, co? Dobra, mogę... Christian, ty no. się tak nie nakręcaj, bo mi zaraz na pytania jest nie Dobra, złapałeś. tylko, tylko jeszcze, jeszcze, bo już praktycznie kończę z singlem, powiem wam, że jest jeszcze ta dodatkowa bardzo fajna opcja czyli wracamy do retro duma, tak? i w każdej planszy planszy jest 13, jest 13 leveli każdy level gracie zależy czy liżecie ściany czy nie no ja liżę, no to gram około 40 minut i jeden level mamy 13 leveli, więc na tyle starcza duma przynajmniej single player 13 razy 40,5 godzin w zależności od gry, tak czy siak, na każdej planszy mamy specjalną wajchę, gdzieś tam ją sobie znajdujemy, odpalamy ją i otwierają nam się specjalne drzwi. Specjalne drzwi wchodzimy w te drzwi i wchodzimy, tak jakby w planszę Starego Duma. I wszystko jest pikselowe, wszystkie są, są te śmieszne spreje i po prostu zabijamy, mamy bardzo mały level, można powiedzieć, w którym zabijamy mnóstwo e przeciwników, e dużą ilość przeciwników i po prostu to się dzieje tak jakby w Retro e Tak, więc e to chciałem powiedzieć o singlu, słuchajcie, jeżeli chodzi, już podsumuję na razie samego singla, e jest dobry. Mam wrażenie, że później wchodzi monotonia, bo jednak robimy cały czas to samo, a nie ma tam żadnego takiego przeskoku. Trochę urozmaica nam to ten element RPGowy i powiem wam, że spokojnie gra starcza, no jeżeli na te 400 minut 400 minut, no to, no, no, to mamy te... To, myślę, że z 8 godzinek spokojnie, no. no więc jak najbardziej... Osoby tak jak na przykład Rafał, które, które chcą tylko i wyłącznie singla, bo wiem, że nie jest multiplayerowy za bardzo, spokojnie mogą brać duma i poczuć się trochę jak to było kiedyś i pasek oczywiście życia nie wzrasta, stoi w miejscu z tym że jak zabijamy przeciwników z bliska, co robimy to bardzo często to z nich wyskakuje życie, więc tak jakby no trochę... Coś tam nakręca. Tak, tak, tak, bo kiedyś by czegoś takiego nie było, tak? A tutaj praktycznie z każdego wypada życie. Przynajmniej na normalnej poziomie trudności. Nie wiem jak jest na wyższych. Może nie wypada. No, więc dla Singla warto brać duma. Tak, Rafale. Słuchaj, bo ostatni raz to tak naprawdę o Dumie mm, trochę dłużej gadaliśmy, jeszcze jak on był zapowiedziany, nie? na, mm -hmm. na, na w zasadzie rok temu, w sumie. I i tam pamiętam, że był ten pierwszy trailer, była, była właśnie ta opcja, że wiesz, co się stało, podbiegnę do jakiejś tam komputera, komputer coś wymaga ode mnie, jakieś ręki, no to podbiegnę, znajdę trupa, trupowi oderwę rękę, wiesz, dzięki temu coś tam odpalę, jakiś filmik, nie? Potem znowu się ponapierdalam. No, no, no, I tak było. Tak to, wy, tak to wyglądało na trailerze. A ile z tego jest w singlu? Co, czy, czy to o takie, czym mówisz, że... ten, ten moment o czym mówisz, to robiłem parę dni temu, tak. Odwalasz typowi rękę, bierzesz tą rękę, żeby otworzyć drzwi, to wszystko... Ja wiem, byli, ale chodzi mi o to, na, na ile do... tego powiedzmy jest y, tego typu jakiejś sytuacji, że coś cię odrywa od biegania po korytarzach i tylko strzelania. Nie, no to, to cały czas jest... E, cały czas masz, e, Rafale, takie opcje, bo jeżeli, jeżeli sobie po prostu będziesz szukał, no to odrywa się to, że jesteś w innym levelu, że wracasz do starego duma i grasz starego duma. Albo, ale no, to w sumie cały czas zabijanie. Ale... To, ale to, to nie odrywa cię na długo, Rafale. To odrywa cię może na 10 sekund? No bo... Nie, no ja rozumiem. No, no chodzi, wiesz, to, wiesz, to, to o... sam fakt, nie? Ch trzeba, chodzi, trzeba, chodzi o sam fakt. No wiem, wiem, wiem. Trzeba po prostu brać to do siebie, że, że to jest jednak, wiesz... No, no, no gra w... W takim, w miarę starym stylu. To nie jest żadna zręcznościówka ani niczego takiego. Po prostu tu masz siekać cały czas, tak? Więc, więc wchodzisz w jednego z jednego do drugiego pomieszczenia i siekasz, tak? Trzeba trochę pomyśleć, trzeba trochę poskakać. W zależności czy chcecie się szukać tych pierdół, byś to z opisem czy nie. Więc tu jest też pa, parę elementów, że, e, no mówię, to wszystko jest tak poukrywane, że a, aż, aż, aż, aż się dziwię, że twórcom chciało się bawić i szukać takich sposobów, żeby pochować te rzeczy ale myślę, że nie, no głównym elementem w tej grze jest jednak strzelanie, to nie Uncharted, trafale, to po prostu się strzela. Nie, ja wiem, ten, że tutaj mnóstwo. strzelanie przede no, no, no. wszystkim, to, Więc... to też nie jest Far Cry nie? z tym bieganiem i skakami. Nie, nie, nie bardziej, tutaj, bardziej tutaj, Cry, ja bym, masz oczywiście jakieś większe przestoje, że na przykład z jednego klirumu do drugiego idziesz na przykład, no dłużej trochę, tak ale, ale, ale nic się po drodze takiego nie dzieje, że, że wiesz, że no po prostu idziesz z miejsca A do miejsca B i czasami idziesz 10 sekund, a czasami pół minuty, no niech będzie, ale, ale nic się po drodze ciekawego nie wydarzy i tak, e, tak w ogóle chciałem, ch chciałem Rafale powiedzieć jeszcze o dwóch opcjach które są, przede wszystkim jest no mocna rockowa muzyka, która się odpala w sytuacji, w której Eee, walczy, z, walczy z przeciwnikiem po prostu i się nie wyłączy dopóki nie zabijesz ostatniego. To też jest sygnał, że, że już zabijesz wszystkich. I jest to niezłe, i jest to niezłe, bardzo mi się podoba, szczególnie, że ja lubię takie klimaty. Eee, to jest dobre i druga, druga chciałem powiedzieć o grafice eee, Chciałem powiedzieć o tej grafice, że mm, ja w ogóle wcześniej grałem tylko w, w multiplayera i wiedziałem, że ta grafika będzie słabsza, tak? Wiedziałem, że ta grafika będzie słabsza, yy, oczywiście chcieli utrzymać 60 klatek i tak dalej, no i wiadomo, multiplayer, no to, no to słabsza. No i gdzieś tam czytałem opinię, że grafika jest dużo lepsza na singlu. No i sprawdziłem tą dużo lepszą grafikę na singlu i powiem wam, że po pierwsze, ta gra, konsola, tak mi wariuje przy tej grze, że to jest, no, tragedia, no ale, no, ale powiedzmy, że jest stara i w sumie to nie jest już pierwsza gra, ale na dumie jest chyba pobiła rekord. Myślałem, że Rainbow Six będzie, ale jednak nie. Druga sprawa jest to, że levele dosyć długo się wczytują. To jest pewnie silnik... A ja nawet nie wiem, na jakim to silniku jest. Wydawałem się, że na Unrealu, ale ja nie jestem pewny. Ale tak czy siak długo się wczytują dosyć te plansze, te levele, więc jest w tym różnie. Ale jeżeli chodzi o tą samą grafikę, więc czy faktycznie jest tak, że dużo lepiej jest na singlu? Nie jest jest trochę lepiej i bym nawet powiedział, że niewiele lepiej, może jest troszeczkę więcej szczegółów eee, jest to bardziej wszystko wyrazistrze cienie cienie, cienie, cienie, w, cienie w, ogóle mi, w ogóle mi się nie podobają w tej grze ale powiem wam że, że troszeczkę jestem zawiedziony grafiką, bo spodziewałem się że będzie jednak lepiej mm, tak w ogóle na kąpie to strasznie szybko się wszystko wczytuje, jak widziałem jakieś tam filmiki, a na konsoli wszystko tak wolno, no ale no niestety. E, tak czy siak, troszeczkę grafikowo jestem rozczarowany. E, czy Rafale masz jakieś pytania do singa? Jeszcze. Chyba, chyba już nie. Dobra, e, ogólnie o... głupot takich odrażających tam nie ma. Jakiegoś głupiego narratora i tak dalej. A, o dźwięku też powiem. Tak, o dźwięku. Ale to już powiem w sekcji multiplayer. Mów. Dobra, e, więc chyba pomału możemy przejść. E, czeka, e, pomału możemy przejść do sekcji multiplayer. I więc tak, e, grałem już w multi, więc wiemy, jak jest multi. E, jak już e, Rafał stwierdził z tym dźwiękiem, tak mam wersję US specjalnie, żeby nie mieć polskiego, polski komentarz i was zaskoczę. Was zaskoczę zaraz tym ale zanim do tego dojdę powiem trochę o tym multi w sumie w porównaniu do tego co grałem w demie chyba niewiele się zmieniło nawet bym powiedział, że prawie się nic nie zmieniło można oczywiście robić swoją postać, robić mu ekwipunek jaki ma nosić cały czas i jakim się posługujemy oczywiście gra się bardzo fajnie ja lubię taki multiplayer on jest dla mnie szybki lubię taką szybkość rzeźnień na pierdzielanie więc myślę, że osoby, które grały w dajmy na to stra strasznie mi przypomina Halo nie wiem czemu, ale nie tempem tylko całym tym settingiem który tu jest jak e, no, no to jest taki Quake 3 arena, to szybkie walki szybko bierzemy wszystko co znajduje się na planszy i siekamy w przeciwników e, jedynym urozmaiceniem jest to że co minuta, dwie nie wiem dokładnie, powiedzmy że co minuta pojawia się specjalny znacznik na mapie idziemy do niego i możemy zamienić się w jednego z czterech stworów, takich większych stworów, nad którymi mamy kontrolę i który bardzo łatwo rozwala przeciwników. I możemy sobie wybrać, którym stworem będziemy grali. Możemy, tak, to chciałem powiedzieć, chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście mamy opcję też delikatnego RPGa. Może nie tyle RPGa, co po prostu zda, oczywiście są tam levele i przy każdym levelu odkrywamy jakieś tam umiejętności, te umiejętności możemy sobie odpalać w sytuacji, kiedy giniemy, ale to ci, ci, co grali w multi, to będą wiedzieli, o co chodzi, to jest też tam dodatkowa opcja taka, żeby urozmaicić te multi. Słuchajcie, multi jest dobre, multi jest dobre, wydaje mi się, że single player jest delikatnie lepszy, ale ja ten multiplayer lubię i to jest właśnie fajna odskocznia od tego wszystkiego, bo takich multiplayerów nie ma za bardzo i wszystko jest nastawione na to samo, kopy to tak no Halo, nie mam Xbox One, więc żałuję tego Halo, ale, ale jednak multiplayer trzyma poziom i bardzo przyjemnie się w to gra, jest chyba tam 8 albo 10 trybów i w sumie jest co robić, więc polecam to. A jeżeli chodzi o ten dźwięk, niesławny dźwięk, Rafale, pamiętasz, Lektora. polski lektor to była było nieporozumienie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o amerykański lektor i powiem Ci, że dalej nie wiem, czy to jest babka czy facet, bo nie mogę tego wyczuć, e, tak czy siak jest na tym samym poziomie. To nie jest taki lektor, jak w Mortal Kombat masz Ci mówi finish him i właśnie takiego chciałbym usłyszeć, to jest ten sam lektor na tym samym poziomie, który mówi w polskiej wersji. On mówi tak... Wszyscy po... na czubówna no, w wersji ale, amerykańskiej. No mniej więcej, to, tam nie ma emocji, on, on po prostu czyta i, i też się tym załamałem, to powinno być takie hardkorowe, wiesz, z, z powerem, nie, nie, też jest takim mdły, więc jest trochę lepiej niż niż polski, ale no, no nie tego się spodziewałem, no. no jednak nie tego się spodziewałem, no pamiętam, że kiedyś chyba właśnie w Unreal'u był bardzo fajny lektor, w Unreal'u albo w Quake'u, w Quake'u 3 arenie. właśnie tego typa powinni przenieść do tego Duma i on to powinien wszystko czytać i tak by było najlepiej więc trochę troszeczkę się tym załamałem więc nic mi to nie dało, że mam angielską wersję, bo w sumie jest tak samo niski poziom, przynajmniej tego, w tym aspekcie. w ogóle voice acting, wszystkich tych, to co jest tam nagrywane na jest górę. bardzo słabe z mi się, jakby się okazało, że w jakiejś czeskiej wersji nagle takiego hardkorowca, wiesz, wzięli jakiegoś, kurde, długowłosego rockmana, co tam kurde. wyje do tego i wiesz... Kurda, kurda, kurda, no właśnie... Kurwa, wszystkie wersje szkoda. normalne, angielska, polska i tak dalej, wiesz, no, brzmią po prostu jak, wiesz, film przyrodniczy, a... Ale może, może gdzieś jest ta jedna, jedyna, co? Mm, dokładnie tak, więc... Myślę, że gdzieś jest, no bo jednak trochę tych wersji... Zrobili, tak? Więc no. Ale na pewno nie jest to w wersji polskiej ani angielskiej. No, więc słuchajcie, Multiplayer jak najbardziej. No i ostatnią rzecz. Ostatnią rzecz, czyli tworzenie map. Nazywa się to Snap Map. No i co? No i, i przede wszystkim, co trzeba zrobić, to jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tą opcją, to wejść sobie e wejść sobie do tego trybu i od razu zagrać sobie tutorial, bo możliwość tworzenia map w tej grze jest niewyobrażalnie dużo i to jest jej zajebista zaleta. Zanim jeszcze o tym powiem, nie wiem Rafale czy zauważyłeś ale ostatnio w tych wszystkich tytułach jest tak, że masz w menu, masz kampanię i multiplier i na przykład w Call of Duty tak jest, że jak wchodzisz w kampanię nie, jak, jak dajmy na to, wchodzisz w multiplayer, to w ogóle musisz czekać, czekać, czekać, czekać, czekać, nie wiem, dajmy na to 20 sekund i wchodzisz w multiplayer i dopiero jesteś w menu multiplayera. Nie jest to wszystko na jednej zakładce, tylko na paru dajmy na to i w paru wchodzisz w inne opcje. Tu jest podobnie, jeżeli chcesz zagrać na przykład multiplayera, to żeby wejść na opcję multiplayera, to musisz kliknąć i poczekać nie wiem, dobre z 15-20 sekund i wtedy będziesz w menu multiplayera i wtedy możesz robić dalsze rzeczy. W ogóle głupota i tak samo jest tutaj. Tak czy siak Sn -sn Snap Map, tak, Snap Map nie, nie zapamiętam tego. Mamy możliwość tworzenia, polecam tutorial. Słuchajcie, można robić w tym tutorialu, w ogóle w tworzeniu wszystko, po prostu wszystko e, broń jakie mają być stwory, jak stwory mają wyglądać jak mają się zachowywać jaka muzyka ma wtedy grać e, słuchajcie, no nie wiem w którym momencie mają się odpalać, w którym momencie wy będziecie na plansze, i gdzie ma być inny stwór, gdzie ma się respawnować, co ma się respawnować, czy random, czy nie random e, jak ma być układ pomieszczeń e, z takich e, ciekawszych rzeczy e, wszystko, wszystko po prostu wszystko Naprawdę jest tego dużo. Ja sobie przeszedłem ten tutorial i coś tam nawet popróbowałem sobie robić. Jest tego masa. E, świetnie jest to zrobione, tylko że jest to dosyć ciężkie i na pewno żmudne. No i wyobraź sobie jeszcze Rafale, że sobie sprawdziłem mapy innych graczy i właśnie w tym momencie e, rewelacja nie wiem, akurat nie siedzisz za bardzo w temacie Call of Duty ale nie wiem czy wiesz, ale Black Ops Call of Duty Black Ops w ogóle cała ta seria stała się bardzo popularna ze względu na tryb zombie który tam jest bo no i on, on polega mniej więcej na tym, że zaczynasz z pistoletem, zabijasz zombiaków, dostajesz hajs, tam są maszyny, wykupujesz sobie dodatkowe przedmioty, które tam są odkrywasz dodatkowe levely i tak dalej i tak dalej i wyobraźcie sobie e, właśnie ci co, co wiedzą o czym mówię Normalnie ktoś zaimplementował to samo, że zaimplementował to, że za każdego stwora będziesz dostawał jakieś tam punkty i dzięki tym punktom będziesz mógł sobie w maszynach kupować bronię i będziesz mógł sobie odkrywać dodatkowe plansze, otwierać nowe drzwi, jeżeli będziesz miał też te punkty i masz, masz fale, fale, fale, fale, coraz ciężej. I powiem wam, że rewelacja. Ja ten, to po prostu pokazuje jak dobry jest to edytor i jak wiele można w nim zdziałać to było świetne, było świetne ktoś jeszcze zrobił Tower Defense ja kawałek w niego pograłem, wyglądał obiecująco ale wam do końca nie powiem bo, bo tam chyba, nie wiem, nie wiem czy mnie rozłączyło czy coś, wiem po prostu że ten edytor ma bardzo duże możliwości, w większości ludzie wrzucają e, oczywiście jakieś duże areny, wchodzisz e, wchodzisz, zabijasz yy, i wychodzisz i ten, ale są też bardzo zróżnicowane te i bardzo fajnie się w nie gra i są naprawdę na każdy możliwy tryb, czy single, czy multi, czy cokolwiek chcesz zagrać, więc yy, tryb robi dużo jest naprawdę dobry i mało jest tego typu tego typu trybów na, na konsolowych grach ze względu na sterowanie, no bo jednak pada mi się ciężko to robi, ale nie tam jest to wszystko dobrze ogarnięte i wytłumaczone i naprawdę można robić tam wszystko. E... Trochę Little Big Planet. Żebyś wiedział, Rafale, żebyś wiedział. Trochę Little nie, Big ale Planet, tego, ale bardziej tego, skomplikowane, jest, wiesz, Nie tylko, że dobra, poustawiamy ścianki, tu będą potworki i jazda, tylko właśnie tak jak mówisz, że jakieś trochę... Trochę tam wpuszczenie innego trybu, że że tower defense i tak dalej, że są te możliwości. Można, można, tak, tak, tak. To, tak. Znaczy, to skręca, no. tak, tak, tak, tylko to, to wszystko jest w twojej głowie, to co sobie wymyślisz. Ja w ogóle, po, po prostu mi się taki level odpali, patrzę, jakieś tam pieniądze. W ogóle, w ogóle to, to było dla mnie coś zupełnie innego niż, niż to wszystko, co ludzie mieli. I oczywiście po, po zagraniu tym levelu możesz go ocenić, e, więc e, bardzo fajna sprawa. Jedyną, jedynym minusem jest to, że z ludźmi jest ciężko pograć te tryby Ja akurat ja mi się akurat tam w miarę udawało ale, ale wiem, że mogą być problemy, musicie sami sprawdzić i, i, i, i tak albo możecie grać po prostu tryby single playerowe i tyle No więc słuchajcie, jeżeli chodzi całościowo o Duma, to jest ósemka to jest dosyć mocna ósemka, więcej tej grze bym nie dał, ze względu na ten gameplay, który jest po prostu powtarzalny już kiedyś to widzieliśmy, ale, ale wszystkie te trzy tryby naprawdę są dobre i, i są zupełnie troszeczkę inne niż mamy teraz standardowo w najnowszych strzelankach, tak? więc bardzo fajny powrót do, do, do, do tej ery, gdzie w sumie wszyscy zaczynaliśmy grać, albo większość przynajmniej graczy zaczynała grać i mniej więcej pamięta to, co, co tam się działo. Więc bardzo fajny powrót, ja mogę wrócić jeszcze parę razy, szkoda, że ten nowy Quake nie wyjdzie na konsole. tylko na pecety, no ale ja mam swojego Duma, wiemy, że Wolfenstein wychodzi dwójka, też też będzie bardzo fajnym też powrotem, bo to też będzie w podobnych klimatach, do których nas przyzwyczaili, no i tyle, no i myślę, że to tyle o dumie. Eee, tak, chyba już starczy o nim, bo już dużo powiedziałem. E, dobra, więc słuchajcie, ja już nie będę mówił o tym rezydencie, bo po prostu nie chcę już e, Rafale, powiedz, czy pamiętasz o tym telefonie? Pamiętam to, to opcję? pamiętam o tym telefonie no? więc wam powiem o tym telefonie to powiedz o tym telefonie słuchajcie, telefon skąd? ostatnio jakoś trafialiśmy na telefony chińskie chyba, nie? tak najwięcej a Ja bym chciałem powiedzieć o telefonie, który w sumie chyba najbardziej można, można podpasować jako taki powiedzmy coś innego dla tych, którzy chcą mieć flagowca i, i wydać na niego faktycznie y, kwotę rzędu tam około 3000, no bo mamy takie telefony na rynku i w sumie też nie brakuje osób, które sięgają po, po Samsunga, S7, Edge tak itd., itd. Mhm. Propozycja, jaka się pojawiła, to jest telefon, który się nazywa, czym mnie skłamał, słuchajcie, muszę sobie ściągę otworzyć, tak, e telefon duński Lumigon T3 firma dosyć mało ma produktów na swojej stronie, ale te, które tam posiada, to faktycznie no, widać, że wyróżniają się jakąś, jakąś swoją tam myślą techniczną, trochę takie wiecie, pójście pod prąd no i to jest, słuchajcie, no na pewno jeżeli chodzi o zastosowane tam w środku technologie, to jest wszystko jak najbardziej w porządku, ekran o dziwo jest 4,8 cala, bo to jest mało, tak biorąc pod uwagę, że no, jednak 5,5 to jest taki standard obecnie to, że, że jednak tutaj się poniżej pięciu cali pojawiło, to, to jest ciekawa decyzja, ale w mojej ocenie wcale nie zła, bo 5 cali to już jednak ciężko jest sięgnąć kciukiem i na cholery mi telefon, który ma funkcję potem do zmniejszania ekranu, żeby móc go jednym palcem obsługiwać. Ma procesor 2,2 2 GHz ośmiordzeniowy, 3 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, do tego dual SIM, obudowa wzmocniona, wodoodporność, czujnik temperatury, czytnik linii papiera, papilarnych, dioda podczerwieni, czyli tam jakiś pilot do telewizora i tak To wszystko jest w tym telefonie. Myślę, że może jak ktoś się zainteresuje, to go sobie zgooglujecie, zobaczycie jak wygląda. Tu Krystian chyba się zgodzisz, że wygląda naprawdę ciekawie, tak? Wygląda ładniej Powiem ci, niż że... te tak, tak, tak. telefony, które tam są, nie? Bo, eee, pod bo... kątem samej wizualnie to fajny i on jest jeszcze chcecie. w ogóle w opcjach kilku, bo, bo tam jest i jakaś tam wersja ta podstawowa, jakiś yy, aluminium, czy tam inny stop taki taki polerowany, yy, ale nawet jest wykańczana białym złotem, która kosztuje w ogóle, wiecie, trzy razy Więcej, nie? więc yy, można tak, sobie tak. zaszaleć, no ale to nie, nie, nie przewiduję, że ktoś tu nagle wiecie z Was po to sięgnie, ale co jest najciekawsze w tym telefonie? No, nie wiem jak tobie, ale w tym roku nie zauważyłem jakiegoś takiego szczególnego feature'a. Trochę, trochę ten telefon Kata ostatnio z tą kamerą na podczerwień no, przecież nie, nie ma na podczerwień, tylko termowizyjną pokazał, że jednak można coś ciekawego wrzucić do, yy, do telefonu, czego jeszcze nie było. I tutaj, tutaj mamy podobną sytuację. Są dwie kamery. Jest jedna kamera, która ona ma oczywiście fantastyczne parametry i nawet tam nie będę Wam mówił, ile ma megapikseli. Yy, jakieś tam dwie diody LEDowe podświetlające i tak dalej. Do selfie oczywiście jest druga, też z diodą podświetlającą, bo to też już od kiedy iPhone to ma, to jest standard ale mamy również na koniec aparat do zdjęć w podczerwieni. Co prawda tylko 4, 4 megapiksele na dwóch LED-owych diodach na podczerwień wrzucanych i ten aparat potrafi robić zdjęcia w ciemności, tak jak dzieje się to powiedzmy na kamerach yy, przemysłowych, tudzież na jakichś tam kamerkach cofania w samochodzie. No, ale bez, no, no. bez lampy? Czy jak? No, nic ci nie błyszczy, o w ten sposób, tak? Robią zdjęcia w podczerwieni, bo ja mam taką kamerkę Świetnie. akurat w samochodzie. Świetnie, no. e, Nie ma żadnego światła, tak? Nic nie widzisz, masz po ciemku, a, a robisz zdjęcie normalne, no wiesz, tak jakby, tak jakby było tam światło, no oczywiście jest w takim, wiesz, kontekście czarno-białym, tak? No ale normalnie robisz w ciemności, tak jak wiesz, tak jak yy, przy, przy noktowizorze, tylko nie takie zielone, jak to na filmach zawsze pokazują, tylko, tylko czarno-białe, nie? no więc można okay. można coś ciekawego mieć w telefonie no i, i szczerze mówiąc gdybym miał bo ja akurat nie jestem zwolnikiem tego typu rozwiązań ale gdybym miał yy, wrzucić sobie na telefon za za tysiące powiedzmy gdzieś tam pyk fakturę na firmę i, i takich chcę mieć i żeby to dobrze wyglądało jak go wyjmuję z kieszeni no to to by była ciekawa opcja i wydaje mi się, że jedna z ciekawszych na rynku, jeżeli chodzi o, o to, czym się gdzieś tam można pochwalić i co można dzięki temu mieć, no bo jednak no, to jest jakaś funkcja dodatkowa, no wiecie, no kogo dzisiaj obchodzą te parametry aż tak bardzo, no gdzie tak naprawdę nie mamy żadnej różnicy i w odniesieniu do ostatniego odcinka sprawdziliśmy z Krystianem te, te Transformersy, że tak naprawdę identycznie wyglądają na jego y, prawie tak, najnowszym jakimś no. tam telefonie, a na moim dosłownie jednym z najtańszych dual-simowych Xiaomi, który tam służbowy sobie akurat sprawiłem, tak? więc no, sorry. Mhm. Ja, owszem, ja, ja, ja, ja... Się, Zawsze się przydaje ten RAM, ta pamięć i tak dalej, ten procesor, to owszem, już są niektóre telefony zapowiadane, które będą miały 6 giga to już są w produkcji, ale 8 giga, wiesz, pamięci ram -y, to sorry, mój laptop ma 4, nie? Mój, mój, mój laptop ma 8, no. No właśnie, ale na co, na co, wiesz, to komu, co on tam będzie, wiesz, no Adobe, wiesz, Autokada puszczał, czy, czy co on tam ma obliczać, nie? Ale wiesz, wrzucenie czegoś takiego jak kamera na podczerwień, czy, czy termowizyjna, to, to jest naprawdę fajna rzecz i, kurde, liczę na to po cichu, że w tym kierunku się pojawi trochę więcej opcji, gdzie, gdzie są te moduły, tak, bo mamy zapowiedziane i cały czas jakby no ma być lada moment w produkcji ten y, smartfon, o którym kiedyś Mówiliśmy przez Google, robiony ARA, projekt ARA, czyli jakby ten z klocków składany. tak? Trochę tam coś pozmieniali, czytałem ostatnio, już nie będę drugi raz opowiadał, ale ogólnie no, niedługo, niedługo to się już pojawi. Ostatnio w nowym, w nowym LGQ pojawiły się też moduły, chyba o tym nie mówiliśmy. Nie? W nowym LGQ jest jeden moduł na zasadzie takiej, że po prostu z dołu telefonu wyciągasz yy, taki slot jakby, nie? To trochę tak jak karta yy, taka stara karta sieciowa w tym yy, w laptopie wygląda. PCM, czy coś takiego, nie? No, no, no. no to wyciągasz coś takiego chyba nawet razem z baterią i tam możesz zamontować takie, co ma, wiesz, moduł jakiś tam fotograficzny jakiś tam jeszcze inny i tak dalej no ale ale to tak to trochę słabo wyszło, no moim zdaniem. Ten modu to jest taki, wiesz, jak dołączany aparat w starym jakimś T68 Ericksonie, nie? Sony Ericksonie, który, wiesz, dołączałeś scenę na pół, wiesz, pół ekranu, no... No spoko, może być, ale to wiesz, to nie jest przenośne, to to nie jest takie wygodne, że powiedzmy ten moduł możesz mieć ze sobą, jak go potrzebujesz, to włączysz, ale w kieszeni ci nie ciąży, nie? Tylko to jest jakaś taka, taka dziwna rzecz, nie? Ale Motorola też w tym kierunku pokazała jeden smartfon, oni z kolei pokazali, że modułem byłby plecki, plecki telefonu byłyby modułem, tam gdzie, wiesz, wymieniasz sobie klapkę, to na tej klapce miałbyś na przykład właśnie, wiesz, większą baterię, miałbyś właśnie aparat jakiś tam lepszy, czy, czy coś w tym stylu, tak? Więc no, gdzieś się pojawiają takie pomysły. No, zobaczymy zobaczymy co będzie na chwilę obecną yy, jak kogoś stać i ktoś chce się wyróżni wyróżnić i lubi robić zdjęcia w nocy swoim kotom tudzież kobietom. Lumigon T3 duński telefon, na pewno coś ciekawego i na pewno coś z klasą. Mm -hmm. Tak. Ja ewentualnie tak sobie pomyślałem, że jak mówisz, że 3000 zł. Bo... No coś takiego kosztowało, tak jest, przeliczałem. Tak, no. tak, tak, tak, tak bo jestem na ich oficjalnej stronie, to tak sobie pomyślałem, że niewiele osób w Polsce zaryzykowałoby z trzema tysiącami kupiło e, inny telefon niż Samsunga albo iPhone'a, albo ewentualnie jeszcze Sonego. Masz rację. Wiesz o co mi chodzi? Więc y, ogólnie, na, na przykład widzisz, ja wziąłem OnePlus One, OnePlusa ze względu na to, że był niezły, całkiem mocny, niezły, ładnie wyglądał i miał bardzo dobrą cenę. Ale tutaj jest trochę lepiej od mojego. Ma fajny feature, ale jest, no, dwa albo trzy razy droższy. I Tu jest też problem. Nie wiem, czy ta firma, to jest te 3 te to, nie wiem, to tak jakby ich był trzeci telefon. Nie jestem pewny, ale, ale, jeżeli dopiero zaczynają, no to robią to dosyć słabo. Pomimo tego, że telefon naprawdę wygląda bardzo fajnie. Wiesz, no, to są Duńczycy, no, ich nie ogarniesz tak prosto no, e, dobra, więc słuchajcie to tyle, jeżeli chcecie to sobie zobaczcie e, Rafa, ja myślę, że polecać w tym temacie to może będziesz na samym końcu co? tak, to tam wy dwa słowa dobra, dobra, więc słuchajcie e, to przed tym jak e, Rafa będzie polecał i skajtujemy coś Eee, więc, zhejtujemy Xboxa. Eee, hejtujemy nowego Xboxa. Eee, cała opcja polegała, polega na tym, że oczywiście Microsoft zapowiedział eee, dwa modele Xboxów, tak? Zapowiedział tego chudszego, eee, Slimkę S chyba, tak? Eee, Xbox S wydaje mi się, i zapowiedział eee, tego Xboxa Scorpio. Eee, tak, ten Scorpio będzie dopiero w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, więc za jakieś półtora roku ale już, już zapowiedział. No i w sumie, dobra, no niech sobie za, zapowiada, przecież Sony robi to samo. Z tym, że dochodzą niestety niepokojące wieści, że no, no, no można było się tego nawet spodziewać, ale, ale no i myślałem, że się na to nie odważą, ale jednak, dlatego w tym odcinku hejtujemy Microsoft. Słuchajcie, w najnowszym, naj, najnowszym Xboxie Scorpio Będą wychodzić, jest bardzo, jest bardzo duża możliwość, że będą wychodzić gry ekskluzywne tylko na Xbox Scorpio, co oznacza, że fani Xboxów One mogą w przyszłości nie zagrać sobie, no może trochę przesadzam, ale, ale, ale to też jest jakaś opcja, w Forze Horizon 4 i to by był bardzo duży ciot, więc nie wiem, czemu oni to tak robią, czemu w ogóle coś takiego informują, że, że może być taka możliwość, ale Microsoft robi to bardzo źle, oj, bardzo źle on to robi i jak jak w sumie wali mnie to, czy, czy oni zapowiadają nową konsolę, czy nie, ale ale niech, niech wszyscy mają te same szanse, że tak powiem. Tak teraz, pomimo tego, że ma mieć... Tam, tych teraflopów, tam chyba już koło 3,8 czy 4,2, już, już nawet nie pamiętam, ale trzy razy mocniejsza niż Xbox One, To jest dużo, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, tak, to, że już chcą robić tylko gry na tą nową, jest słabe i to bardzo słabe i, i tu jest, no zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale z tego, co czytałem, no to tragedia. E, Rafael, czy chcesz coś do tego dopowiedzieć? Ale przecież to no, no, no, no nie chcę, no w sumie nie chcę się powtarzać, wiesz. No. Lecą, no tak, lecą no tak, w kierunku Apple'a, wiesz, będziemy wydawać co roku, czy tam może nie co roku, no myślę, że nie przegną aż tak pały, ale tam wiesz co co półtora czy co dwa nową konsolę i wiesz trzy generacje wstecz będą wychodziły gry, ale będą też te ekskluzywy, żeby tych, co nie do końca, wiesz, są zdecydowani podciągnąć do, do tej decyzji. Nie? No I, I tak jeszcze na zakończenie wszystko wskazuje na to, że z tym Xbox'em Scorpio e, może jakiś VR wpadnie do Microsoftu. Może jakąś umowę podpiszą z kimś albo coś, ale ale coś czuję, że tu też będzie jakiś VR w niedługim czasie. Ale to, to zobaczymy. Jeszcze żadnej informacji w sumie jako takiej nie ma. E, dobra, więc to tyle. E, Microsoft się w tym odcinku. I na zakończenie Rafał coś wam poleci. Rafale, Rafał wam poleci, co wam poleci, poleci wam kanał na YouTubie nowy, poleci wam kanał na YouTubie, który jest kanałem w sumie dosyć nietypowym, ponieważ na chwilę obecną są tam chyba 4, 4 czy 5 filmów już i to są takie audycje, Kurczę, których trwają słuchajcie, aż godzinę prawie, tak? Biorąc pod uwagę, że no, słuchacie podcastów, tak, przynajmniej naszego, no to wiemy wszyscy, że, że jednak raczej nikt nie siada sobie na kanapie i nie słucha tego podcastu przez dwie godziny, tylko zwykle, no, gdzieś przy okazji tam czegoś się to, to robi i to jest po prostu wygodne, tak. Tam dwóch znajomych, można powiedzieć gdzieś tam z towarzystwa i z branży kolegów, Tomek Pieniak i Paweł Matula, postanowili właśnie kręcić takie godzinne audycje na, na YouTubie, mocno się tam skupiają na, na chwilę obecną na początku o o filmach, tak, mamy tam odcinek o Batmanie i Supermanie, mamy odcinek o y, Kapitanie Ameryce Civil Warsach, mamy odcinek o Hardcore Henry, y, ale też pojawił się y, czwarty odcinek mówiący już o, o takim dosyć temacie, y, no giereczkowym tak tam, tam mówią akurat o ubraniach ubiorze w, grza, w grach i, i tego typu yy, tego typu rzeczach więc słuchajcie no jeżeli macie trochę więcej czasu na to żeby na YouTubie coś pooglądać a, a jakby nie patrzeć no oferowałem wam 3,5-godzinny filmik z Metal Gear na początku odcinka więc yy, to i tak nie jest mhm. tak źle yy, to tutaj jest coś naprawdę ciekawego i, i chyba dosyć nowego, a, a nie da się ukryć, że to nie jest taka bardzo mocno domowa formuła, trochę się jednak przyłożyli i są fajne intra, są fajne jakieś tam wrzutki, efekty, to to nie jest po prostu godzina dwóch gości siedzących przy stole i, i którzy gadają bez sensu, więc obadajcie, wpiszcie sobie na YouTubie y, kolaudacja, tudzież y, kliknijcie w link i, i, i Tomek Pieniak, który też nagrywa podcast w sumie. Nagrywa teraz gdzie? W podcaście, tak? tak jak ty mówiłeś. Tak, tak, tak. tak, tak. W podcaście. Mhm. No to w podcaście nagrywa Tomek Pieniak, a Paweł nie nagrywa, bo Paweł ma, ma inne zajęcia, ale ale do tych filmików się gdzieś tam dorzuca swoje 3 grosze. Więc no jest to na pewno coś ciekawszego z ostatnich gdzieś tam projektów, które, które się pojawiły i które powiedzmy yy, są takie autorskie samodzielnie, tak? W sensie, w sensie, że jest to czyjaś inicjatywa, czyjś pomysł, a nie powiedzmy jakiś tam kanał puszczony przez TVN czy, czy, czy inna tam ekipę, nie? Ekipa gra. Dokładnie tak. Dobra, więc jak słyszycie, Rafa poleca klaudację. I to tyle, i to tyle. 62 odcinek pomału kończymy. Standardowo, wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, wchodźcie na Facebook do nas na Facebooka, czasami coś wrzucimy, jakąś ciekawą wiadomość. Standardowo Pad Portal, tam wrzucamy również odcinki, ciekawa strona o technologii i myślę, że to wszystko już, a ewentualnie wejdźcie na tą kolaudację, zobaczcie co to jest może wam się spodoba i to by było w sumie na tyle mam nadzieję, że na wybaczycie nieobecność Tomka, myślę, że no, odcinek był bardzo, w miarę rozmaicony, więc mam nadzieję że się nie nudziliście myślę, że za dwa tygodnie już normalnie wrócimy ze składem, zobaczymy kiedy będzie ten dwa, drugi tydzień słuchacie go od czwartku, więc być może teraz będzie niestety nie, nie już standardowo tylko od piątku, ale zobaczymy jeszcze będziemy się odzywać, może będzie normalnie dobra, więc 62 odcinek kończymy Rafał już ma po 12 w nocy, ja mam godzinę do tyłu więc pora iść spać więc ze mną był Rafał Radomyski Dziękuję wszystkim, pozdrawiam. I byłem ja, czyli Christian Kemder I do, do, do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że w pewnym składzie zobaczymy. Więc pozdrawiam, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Cześć.